Fektywny podcast sportowy. 116. Odcinek. Nie. 18 chyba. 16. Sami 16. 1018. <grym> a na Facebooku kolega napisał, że 105. Nie, Który? No, nie wiem, który, ten, który wrzucał. No to Ponieważ ja. administratorów jest dwóch, jednym jestem ja, a ja tego nie wrzucałem. <grym> to już wiesz kto. Ale on nie wie, mówi, że nie <laughs> Już wie nie no. Już jest 1 września? Tak jest. Już jest wojna się września, zaczęła. Tak. Za, 4, za, 4, 08. za 4 godziny z, z, zacznie się wojna. Tak? Nie, się... Odkryli, że pierwszy poległy żołnierz o 1.42 Polski. Tak, Jeszcze tak. Przed, przed oficjalną inwazją. Tam na jakiegoś posterunku bronił i będą upomnić, mu pomnik stawiać no, ale przed kim no, bronił nie. go nie atakowali no oni dopiero chyba szli gdzieś przed tam atakować <grym> i po drodze się na niego natknęli no. I... nie, nie, no takich sytuacji zaczepnych było dużo więcej to nie jest tak, że pierwszy z na te platy to się zaczęło dużo wcześniej no no, tak pierwszy. 42 został dzisiaj czytałem uznany pierwszy Polski żołnierz poległy no, właśnie Pierwsi, pierwsi koniec, na wojnie to koniec. zginęli niemieccy obrońcy stacji, radiostacji opolskiej. Pierwszy polski Pol żołnierz <gulica> w Gliwicach. Gliwicach, tak, w czasie prowokacji. Niemieckiej. Polskiej. Polskiej prowokacji. 10 Polskie. dni wcześniej. I, I lato się jeszcze skończyło. To bardzo niemiłe jest. Nie, lato nie się nie, no. nie kończy. Lato, lato ma się świetnie. lato, lato się, kolem, nigdy kolem nie się nie kończy. Grzegorz też się nie kończy. Nie, nie, Grzegorz nigdy. No, jeżeli mi... Mało tego się nawet nie zaczyna. Mój pies nie chce, jeżeli mój pies nie chce wychodzić na spacer, to znaczy, że lato się skończyło. No, no to są moje notatki. Muszę no, zrobić, no, trochę poszeleścić. Nie... Zaczęła się jesień i to bynajmniej nie złota polska, tylko nie wiadomo jaka. Korkowa, Korkowa. Korkowa. Bo, bo się nie da nigdzie samochodem dojechać. Śpiewaliśmy taką piosenkę, że następna zima przyjdzie wcześniej niż myślisz. To Przyszło samochodem wyjechać, ale to nie jest związane wcale z pogodą. Ale zaczęła się też, przynajmniej normalnie, fut futbol się zaczął, bo poznałem po tym, że przez weekend... Ten, ten nie już się, na tym futbolu. Na że nie się tam. nie mogłem przez weekend Zmarę. wydostać, no bo jak rusza Liga Włoska i Liga Hiszpańska, a do tego mm. gra Liga Francuska, Polska, Niemiecka, Angielska. I angielska. Chyba wiem, y co w tym towarzystwie robi Liga Polska. Ja też no, no, nie no, Dlaczego nie wymieniłeś no, no. Ligi Cypryjskiej, Maltańskiej, Mołdawskiej? Ale bo ich nie, nie oglądam. Bo tamtych nie oglądam. A polską Ligę Najwyższą A lepsze. Czy na przykład liga liga Bońska, Ligi Słowackiej. Tak. Czy znaczy, jakbym chciał oglądać wszystkie lepsze ligi, to prawdopodobnie nie miałbym czasu z tą gadać. <laughs> Zatem niektórych nie transmitują nigdzie. I mowa, mowa tylko, ale mowa tylko europejska. Ale na przykład e, ruszyła też druga Liga Hiszpańska, którą postanowiłem oglądać. Dać w tym roku I, i zacząłem od meczu Barcelony rezerw z Celtą Vigo. Jak popatrzyłem to w drużynach, dru, w drugiej lidze hiszpańskiej jest tyle drużyn pierwszoligowych byłych typu Betis, Numancia, e, właśnie Celta Vigo, Salamanca. No po prostu aż się roi od takich fajnych ekip i, i mecz rzeczywiście z Celtą Vigo, ale to może po kolei. A po kolei jest co? A po kolei nie wiem. Wydaje mi się, Pierwsze że re -rewansz, rewanż, rewanż Lecha z drużyną Dnipro był pierwszy, bo tak, myśmy no ostatnio tak. nagrywali jeszcze przed rewanżem. To prawda. I no. co? No, dał radę jednak. No, dał radę, dał nie, radę nie stracić nie gola. No nie, no mecz był beznadziejny. No, co tu dużo no, nie, no, no nie, no nie, no, nie powiem że, że to jest ten, to jest kolejny, kolejna cegiełka do twojej teorii, że, że wszyscy odrabiają lekcje z Murinio. bo Zieliński chyba też odrobił lekcje z Murinio trochę i postanowił to wygrać właśnie w ten sposób. No, yy, czytałem dwa wywiady z dwoma piłkarzami Lecha przed tym meczem. Jeden Jacek Kiełb yy, świeć panie nad jego yy, złamaną, nad, z, jego nad kolanem. derwanym kolanem. Zawsze, zawsze wiedziałem, że zderzenie z jeleniem jest groźne dla samochodu ale <laughs> że jest groźne dla kiełba czy kiełb to taka nieduża ryba no właśnie, mała rybka no, się zderza razie, z dużym no. jeleniem no to niestety e, no. jeszcze no to ja, ja nie wiem czy w naturze takie zderzenie jest możliwe co miałby kiełb no, robić czyste, jak, jak, no jakby, jeleń, no, jakby jeleń w, w stawie cwałował przez, <laughs> przez staw a tam gwałtowny, rozpędzony kiełb, kiełb Wpadł dla no i właśnie wpadł. No i Jacek Kiełb był pełen dobrych, Tylko do, dobrych przeczuć przed meczem. Nie będziemy ciągnęli dalej tej metafory, bo można by się stanowić, gdzie kiełb ma kolana. <gry> Myślę, że w jakimś czwartorzędzie, zanim jeszcze wszedł do wody, to wtedy nie mógłby się z tym tak. jeleniem zderzyć w stawie. A jak wiadomo, że z wody wyszło, My, świętości, że w czwartorzędzie nie było stawów? Że... Albo jelen, jeleni, kolanowych. kolanowych. Nie myślę, że jakie kolanowe, ale, ale były już hodowlane. W każdym razie zawodnik Kiełb powiedział, że on liczy na to, że mecz będzie wymianą ciosów i zagramy otwarty futbol, po czym natychmiast zawodnik Bandrowski powiedział, że on by chciał, żebyśmy się zamurowali i nauczyli się od Sparty Praga, jak się gra antyfutbol i on by chciał, żeby ten mecz z Dnipro był antyfutbolowy i żeby Lech awansował po brzydkim meczu. No i okazało się, że Kiełb, Kiełb, Kiełb jest ale... nowy w zespole i nie wie co gada, a Bandrowski wie co mówi. No, ale Kiełb akurat w tym meczu starał się grać tak jak zapowiedział. Bo, jak... bo może nie, zna, nie, za, nie przyszedł na, tak, na taktykę, jak <śmiech> jako, jako jeden, jeden z niewielu biegał i starał się grać do przodu. <śmiech> no a z drugiej to... strony że ja tak, tak pomyślałem sobie, że tak jak mówiliśmy, że Lech słabo kondycyjnie i brakuje im sił, to myślę, że akurat przyjście Bandrowskiego to jest taki... Powrót, znaczy po, po, po kontuzji. Tak, tak, tak. No, chodzi o to, że odkąd zaczął grać, to Lech zaczął też lepiej wyglądać fizycznie, bo on jednak te swoje 15 kilometrów zawsze w meczu wybiega. No przez to inni muszą parę no, ale km mniej trochę tak, prochu nie wymyśli piłkarz ale, Bandrowski, ale... No ale do kadry to od razu powołanie dostał i, i zagra prawdopodobnie w pierwszym składzie już w meczu za, za, z Ukrainą. No wiesz, no to jest, tak powiem, on jest doskonałą egzemplifikacją tego powiedzenia, że albo jest się Maradoną, albo się Dużo biega. Mandolski <śmiech> <śmiech> sobie zdaje sprawę, że Maradona nie jest, nie, nie był i nie, nie będzie. Nawet wielkopolskim. <śmiech> tak, więc postanowił przejść do drugiej części planu. Tak, ale to Bardzo jest zawodnik, ale to jest Bardzo, zawodnik tak. który zawsze u Franciszka Smudy, jak tylko był zdrowy, to grał w pierwszym składzie i w tamtym Lechu, którego prowadził y, Smuda, no to wszystkie kontrataki i akcje chyba, zaczepne on to... to chyba ściągnął do Lecha, tak, tak, tak pamiętam. mi się je, też wydaje. I, i, I te akcje zaczepne i właśnie to, nad czym Smuda całe życie próbuje w, w, w, wszystkim swoim drużynom wpajać. Szybkie przejście od obrony do ataku. Takie jednym podaniem dwoma, żeby znaleźć, już szukać szybkiej kontry to te akcje zaczynały się w większości wypadków od Bandrowskiego w Lechu i myślę, że na to też liczy tutaj trener Smuda w tych, w tych, przy tych powołaniach no Ale okazało się, że też lepszym taktykiem od trenera Dnipro jest trener Probierz, który oszczędzał siły swoich zawodników na ostatnie 20 minut, co powiedział zresztą któryś, Kamil Grosicki bodajże, że trener powiedział, że wie, że Lech zdechnie po 65-70 minucie i wtedy trzeba im dołożyć, strzelić gola albo najlepiej dwa. Udało się strzelić Jeloni bramkę wcześniej, pierwszą, Później, gdyby nie to, że sędzia kompletnie nie wiedzieć, czemu zatrzymał akcję w 45 minucie, wtedy, kiedy Frankowski wychodził sam na sam z bramkarzem, pewnie byłoby 2-0. Mecz miałaby już Jagiellonię kompletnie ułożone, a tak dobiła po prostu słabego fizycznie Lecha, bo Jelonia dobrze rozłożyła siły. No, tak jak napisałem w komentarzach, no trener probierz wyrasta mi na trenera numer jeden w Polsce i to już chyba trzeci Był czy czwarty czas, sezon ja pamiętam, z, z rzędu, w Widzewie, on ale, się, ale on się nie kompromituje nigdzie, to znaczy ma złych piłkarzy tak jak miał w Górniku albo y, jak miał właśnie w Widzewie no w Widzewie nie miał złych, tylko bardzo młodych miał skład młody no tak, ale, ale potrafił z nimi coś, coś tam ugrać tak? na tyle, tak. ile się dało potem przychodzi do Jagiellonii zdobywa z nią dwa puchary to w ogóle do niewielu osób w Polsce dociera, że Jagielonia w tym sezonie zdobyła dwa puchary Jagiellonia wyglądała w ten weekend zdecydowanie lepiej niż Polonia Warszawa na przykład, a, a przeciwnika miała e, trudniejszego, bo grała z Lechem przecież. Lech w ogóle okazuje się, że trener Zieliński taktyki też nie odrobił w stosunku do trenera Probierza, bo drugi mecz z rzędu z nim przegrywa. No, ale ta Jagiellonia dobrze, utrzymała utrzymała Grosickiego, jeżeli, bo okazało się, że nagle myśleli o tym, że może będą w OUF-a walczyć, może o czwarte, piąte miejsce, może o Puchar Polski. Okazuje się, że z tą kadrą, z takim przygotowaniem można myśleć o, to, o tym, żeby walczyć o Mistrzostwo Polski. Tak, no tak i... że Legia Wisła po tych wymianach kadrowych, sporych, to się będą powoli rozpędzać. No. Tam przyszło tylu nowych piłkarzy, że, że no, to widać, że to na razie nie gra. No, wiesz. jeszcze wymienili trenera. W Bełchatowie wymienili pół składu i, i trenera i okazało się, że to wystarczy na to, żeby ograć Legię Warszawa na akcje te, które zagrali Wróbel z Żewłakowem i podanie no, do tak. Wróbla. Zawodnik Bocian, który w zeszłym roku też Legii Legi gole strzelał. Wtedy był młody i niedoświadczony. Teraz już jest bardzo doświadczony, bo kolejny mecz z Legią wygrywa. podaje do Wróbla, Wróbel wrzuca do Żewłaka. włak dokłada głowę, oddaje dwa strzały, strzela dwa gole i na Łazienkowskiej miałem dużą dyskusję z kibicami Legii dotyczącą braku adekwatności tego, co dzieje się na bunach w stosunku do tego, co dzieje się na boisku. Mam wrażenie, że gdyby na boisku nie było żadnego piłkarza, to kibice Legii nadal śpiewaliby tak samo, jak śpiewają. Nie ma to dla nich żadnego znaczenia, że co coś, co się odbywa na, na murawie. Nie ma Legii. To nie, to nie jest w tym, to przypadłość kibiców Legi tylko Znaczy wielu, w ogóle w Polsce, w Polsce tak się kibicuje, no ale, ale doping, doping na Legi rzeczywiście jest imponujący, tylko kompletnie nieadekwatny. To raz, a dwa... Ja mam zawsze takie poczucie dziwne, że no to dokładnie, że to mogłoby się odbywać w każdym innym miejscu, że jest zupełnie nieistotne co dzieje się na boisku i szczerze powiedziawszy strasznie mi to przeszkadza. No, ha, mnie też to przeszkadza i hasło Legia to my rzeczywiście dokładnie tak obrazuje. To kibice, kompletnie ich nie interesuje co się dzieje na placu. Czy ja wiem, że oni chcą pomóc swojej drużynie i że drużyna dzięki nim, e, znaczy nie wiem co dzięki nim, bo na razie to wygrała mecz z Krakowią, który wygrał im sędzia, który dał... Z Krakowią, bo, która na razie przegrała wszystko. wszystko dokładnie, tak. I gdyby Krakowia nie kopała się w czoło do 20 minuty i wykorzystała cztery setki, jakie miała, to Legia by legła centralnie, również z Krakowią. Także, no ale okej, okay, no kibice kibicami, niech śpiewają. Tam na Lechu jest zresztą identycznie. Lech nie gra w piłkę, kibice się świetnie bawią. Na Wiśle jest to samo. Wisła nie gra w piłkę, kibice się świetnie bawią. No to dobrze, no to dobrze. No właśnie o to chodzi. Na dobre i na złe. Znaczy, no nie, no, nie, no no, no nie, nie. Raczej, raczej to jest tak, że, że jak... Y na normalnych trybunach, a byłem na wielu stadionach w Europie, jest tak, że jak jest ostry faul, to kibice gwiżdżą na faul. Reagują na to, co się dzieje na boisku. Mało tego, na legi to się też zdarza, że kibice śpiewają, tak jak tam cabaj, cabaj ty głupku, zatań przy słupku". No, ale to są takie <śmiech> <śmiech> takie reakcje odosobnione tego typu. Natomiast doping z Czasem słabnie, czasem nabiera siły i to nie jest tak, że na The Cop czy na Stamford Bridge czy na Old Trafford śpiewa się przez 90 minut tak samo. I stawia się drużyna no, angielskich kibiców. swego czasu słynęło, że tam się w ogóle nie o co miał pretensje Fergusa. No tak, bo tam dużo, dużo kibiców, takich turystów yy, przy, przyjeżdża, zresztą nadal, tak, jest taka, no, na wielu, wiele stadionów na to cierpi. Cierpi na to i Barcelona, cierpi na to i, i, i Real Madryt, i, <tryk> tylko tam jest w ogóle inne kibicowanie. Tam się czeka na, na jakieś wydarzenie, tam się potrafi, tak samo jak zresztą w Anglii, Piękny ślisk czysty. Nagrodzić, nie, no tak, nagrodzić nie, no tak, wręcz no, reakcją no, na stojąco. Wstaje kilkadziesiąt tam, tysięcy pogoń, ludzi. pogoń za piłką na przykład tak, stracono, która, która nie znaczy nic, ale gdzieś tam piłka tak. biegnie przez półboiska, żeby ją złapać. Tak, i... ale parę tysięcy ludzi potrafi wstać i nagrodzić to y, śpiewem i oklaskami, podczas kiedy w Polsce y, czysty w ślisk to jest w ogóle nic się nie dzieje, tak? I Ale to, bo nikt tego nie zauważa, bo, bo wszyscy są pochłonięci tak. tym ja a poza tym tam no. A połowa się zasłoniła właśnie jakąś wielką flagą. Albo coś tyłem, to nie nie widzą, na przykład, bo tak. dyryguje bo śpiewem resztę. resztę, resztę, resztę Albo tak? ja to jest zajęta na, namawianiem wszystkich wokół, że a trzeba poza, śpiewać, bo o, jak się nie śpiewa, o, to, po, to poza tymi To w inni. Generalnie siedzą i tylko patrzą. Znaczy, ja jestem oczywiście zwolennikiem kibicowania, tylko. Y, to ja jak takiego jak, kibicowania jak, nie naj, jestem. Jak, jak najgłośniejszego kibicowania, tylko niech to będzie, niech to będzie tak, To ja zawsze jeżeli, bardzo cicho że, ja tak. że jeżeli drużyna ma się podnieść z czegoś albo, albo rzeczywiście gra i idzie, jest tak? To musi być interakcja między jednym a drugim, a nie, no dobra, już nie będę się pastwił nad, nad tą legią, bo rzeczywiście jedyne, co oni w tej chwili nie, no tak mają. nie, jest na wszystkich stadionach Tak, No nie, nie, nie, wszystkich. w Polsce tak? Się, to zarzu, zarzuca, się, zarzuca się klubom y, takim małym, tak, gdzie, gdzie doping jest zupełnie inny, czyli to, na przykład na Polonii, Warszawa, że jest cicho i śmieją się z kibiców Polonii, że kibice Polonii nie śpiewają. Kibice Polonii w ogóle są inni. To jest <śmiech> zupełnie inna sprawa. Na, na Krakowi też jest tak trochę, że, że się inaczej kibicuje. No, dzisiaj prezes Wojciechowski powiedział, że kibice Polonii to jest elita inte, intelektualna tego kraju. No, o, to, o, że I się i jest teraz przypomnę, czy <śmiech> pamiętacie serial Siedem życzeń? <śmiech> No. <grymne> Pamiętacie postać Rosolaka? Granym <grymne> przez Buczkowskiego? Chodzi w bluzie Polonia Warszawa. <grymne> <grymne> tak jest. No, trzeba, trzeba było mieć jaja, żeby być cieciem na, na Ursynowie i chodzić w takiej bluzie. Warszawa, Albo grać w filmie. Tak, tak. To jest w ogóle osobna, osobna historia, bo rzeczywiście coś w tym jest. To ile jest jedna trybuna, na której rzeczywiście można spotkać wielu, wielu i, i, i prawników, dziennikarzy i wiele osób znanych. Ale z tą elitą... Ale w kraju tam nie przesadzał. E, no tam tak tam raczej. Ra, chociaż. E, chociaż kolega z domada chodzi, więc wiesz. Nie ma się przyczyny elity intelektualnej. Ja, ja, ja wam na przykład widywałem Jerzego Pilcha e, na stadionie Polonii, na stadionie A, Legii. Nie dyskutujmy o gustach. No, przepraszam cię. No, e, nie podejrzewam, że którykolwiek z 20 tysięcy kibiców Legii Warszawa napisał coś co z tym, co napisał Pilch, może się w jakiś sposób ścigać. Bo nie widziałem, może że zabłądził. Pilch, może nie widziałem Pilcha ze sprayem latającego po, po, po, żadnym, po żadnym osiedlu warszawskim. No, nieważne. Pisze, można go lubić albo nie lubić. Tym niemniej parę książek w Polsce sprzedał i o futbolu, akurat jego felietony, to są takie, które ja czytam jednym tchem. Jeżeli ktoś nie czytał, żółtą węgierską futbolówkę bardzo polecam, taki, taką jego publikacje czyta się bardzo, bardzo przyjemnie. Zresztą kibic różnych krakowskich, pan Pilchierzy, no ale akurat wybrał sobie takie miejsce w Warszawie. No co ma zrobić? Mieszka w Warszawie, to miał do wyboru albo Legię, albo Polonię. No i tutaj. No niestety w Warszawie jest też tak, bo też tak... A co, a przepraszam, w czasie... czy w takim razie, ale już się coś zmieniło w warszawskich klubach i to jest tak, że ja mogę pójść na któryś mecz, nie będąc nie posiadaczem Jakie nie... No nie, nie, tam kibica, no ale... jakieś zmiany miały być. Nie, no bo ja na przykład później widziałem w TVP... E, e, Info? Potem właśnie po podcaście widziałem cały materiał na ten temat i tam też mówiono, nie, że razie Nie, na razie, na razie, że, na razie jest, że jak że masz do kartę kibica to tak? Legii to musisz ją oddać i być pewnym, że cię wyrejestrują z systemu, żeby sobie kupić kartę na to jest Polo. tak, że to jest absolutny skandal, że... Nie. nie, nie, jest to absolutny skandal, dlatego, że ja mówię ci, byłem na derbach, na których widziałem, jak kibice ale Legii bili... Bil, bil, bil, ale jest skandal, to nie może nie, być nie, to tak, nie jest że zakazują wejścia wszystkim innym nie możesz, tylko dlatego, że sobie nie radzą z grupą kibiców. Musisz się zdeklarować albo tu, albo tam. Nie, nie, bzdura. Nie, nie bzdura. Bzdura to nie będzie za 10 lat, jak zmienimy w Polsce ludziom mentalność i, i nie będzie tak, że, y, że jakaś banda hamów y, przychodzi y, i bije ojca rodziny przy dzieciach tylko dlatego, żeby zabrać mu szalik na Stadionie Polonii, czego byłem świadkiem na meczu derbowym, bo y, trzeba było sobie zrobić kartę kibica, więc pa, chłopcy z Łazienkowskiej zrobili sobie kartę kibica y, i weszli, na, nie poszli na kamienną, bić się z, z szalikowcami, tylko przyszli na trybunę główną na konwiktorskiej i bili normalnie Ojców rodziny zabierali im szaliki. No ale to jest kwestia ochrony. I kwestia... Ale jakiej ochrony? No, jaka ochrona ci wejdzie w jakikolwiek sektor w Polsce? No ale to właśnie na tym tu polega, że powinna wejść i wyciągnąć takiego człowieka. Nie no, no, można za ucho wyciągnąć. Mm. No, tak. że... I dać mu klapsa. No. No, ale co myślisz, że na przykład na Ultrafor, czy na jakimkolwiek ale innym stadionie ochrona w... nie wchodzi? O czym, o czym ty mówić? Panie redaktorze, Niech panie panie nie no. no, on on z... na no. nie. Nie, bo ja, bo ja mówię, że to jest absolutny skandal, że człowiek, nie będąc kibicem jednej z drużyn nie może sobie wejść po prostu i obejrzeć. 5 Poczekaj i sobie i sobie będziesz oglądał. Na razie się musisz no, Nie, no, okazało się, że się, że na tak w innych stadionach w polskich miastach, to czemu nie można w stolicy? Tego nie rozumiem. Bo są dwa kluby, w, no dobrze, nie a kibice te, jedyne, jednego z nich nie dorośli do tego, żeby... Ja nie, nie widziałem kibiców w Polonii, którzy to nie biją... To jest jedyne miasto, które ja. ma dwa kluby. No, no dobrze, no. tylko że żadnemu kibicowi ani Krakowi, ani Wisły nie przyjdzie do głowy, żeby sobie kupić bilet na sektor drużyny przeciwnej tylko pójść tam tylko po to, żeby spalić tam baraki na przykład. To, co zrobili ale kibice Legii z tego myślę, czasu, że naprawdę. nie wynika to z większej kultury tam tych kibiców. Nie wiem, może są bardziej tak. ograniczeni, nie przyszło im do głowy. No, ale że jeżeli, jest jeżeli, do głowy, jeżeli na bo przykład bo taki człowiek... Znając historię z Krakowa to różne... No tak, to tam jest nożowy, się kieramy, no, ale jeżeli, to z nożami tak. w wykonaniu kibiców Krakowi Ale to też, nie jest... Tak. Bo, bo, bo to dotykamy jakiegoś absurdu, bo to w tym momencie jeżeli jest w systemie, Zarejestrowany Ale... ten człowiek jako kibic legi. No to co? I to w tej systemie, jeżeli on przyjdzie po prostu z dowodem, jeżeli zobaczą ten dowód, to od razu będzie w systemie, że to jest kibic legi. Więc od razu jest wiadomo. No i, i co w związku z tym? No i wtedy się go nie wpuszcza, no bo to Ale temu jak ci że... przyjdzie 300 takich, to co, będziesz za nimi ustawisz yy, 2000 policjantów? No nie, ale chodzi o to, że wtedy się go nie wpuszcza na przykład. No ale... No to że nie, nie, nie ma jako kibica Legii, no ale jeżeli jeżeli nie chcesz... ma mnie jako kibica Polonii, tylko jestem człowiekiem, który możesz, przychodzi z zewnątrz. A to może cię serdecznie. No, ale nie możesz, bo żeby w ogóle wejść na stadion... Musisz mieć musi system musisz, identyfikacji. Musisz mieć kartę kibica. W tej chwili nie wejdziesz na stadion bez karty kibica. W Kielcach wchodzę z dowodem, w, do w, Warszawie? w Warszawie. No właśnie, ja mówię o tym, że to Nie, jest no absurd. Znaczy ja, się no. zgadzam, ja się po części zgadzam z Ernestem, że to jest absurd, bo jeżeli jest w systemie, że to jest kibic i to ma uchronić przed tym, żeby nie wszedł, no to jeżeli koleś przychodzi nie, no z dowodem, bo bicie, bo bicie... to widać, że nie jestem ani w tym, ani w tym. No. Nie, no, dotykam absurdu tyle, że bicie człowieka to jest przestępstwo. tak I nie możemy się tłumaczyć tym, że, że żeby nie bić człowieka, to jest, wpadzamy absurdalne zapisy. To nie wpuszczajmy w ogóle kibiców, no, bo prosto. kibice rozrabiają, na, na, w Bydgoszczy rozrabiali, to no, nie wpuszczajmy ich na stadiony, bo kibice szaleją. No, no, no, z podzorgą nie wiem, czy Ale, to, ale p -p proszę Cię, jest tak, tak jest na, na, w, w, wielu, w wielu klubach, które mają niepisane Pisane umowy, że na Real Madrid kibice Barcelony nie przyjeżdżają. Jak przyjeżdżają to indywidualnie i siedzą gdzieś tam, także nic nie widzą. I w drugą stronę jest tak samo. No, ale w Polsce wychodzi w na to, że Angli Angli się pobić. W Anglii bardzo wiele klubów ma no, niepisaną nie, nie, nie, umowę o tym, że się nie jeździ budować na wyjazdy, Zawsze nie, mogą się pobić. No to no, nie, nie, ale prywatnie człowiek może pojechać, a w, Wa w Warszawie nie możesz. Bo jeśli, to raz, raz, pójdziesz, znaczy, przeraż, jeśli chodźcie, raz pójdziesz na Legię... Na Zagłębie się... Lubin można było wejść... Normalnie klub ogłosił komunikat, że w przedsprzedaży dla kibiców niezrzeszonych będą bilety w wolnej sprzedaży na dzień przed meczem. tak? No i już, bo i akurat tak było, nie? że na Zagłębiu Lubin tak było. Ale na, wiesz, no, ja za dużo ciekawych rzeczy widziałem w Warszawie. Żebym... Ja rozumiem klub, który a chce bronić swoich kibiców. przed. jesteś przed... kibicem jakiejś innej drużyny, dajmy na to, Jagiellonii. Jesteś... To spokojnie, tylko że wtedy cię posadzą w sektorze drużyny przyjezdnej. No nie, ale, ale chodzi, chodzi o, a, o to, że jeśli ja... jako prywatny człowiek pójdziesz sobie raz na Legię, to żeby na nią wejść, musisz zarejestrować się jako kibic Legii, tak? bo jak nie wejdziesz. Jak hmm. na przykład? No nie, bo żeby wejść na stadion Legii musisz zrobić sobie jako karnet. kibic futbolowy kartę. po prostu. No nie możesz. Żeby kupić bilet musisz tak. mieć kartę. I to jest no. działanie przeciwko Ale jest to temu, system identyfikacji przeciwko kibica. Tak? Przeciwko normalnym kibicom. Nie zidentyfikują cię inaczej. Muszą cię mieć... Ta karta nie, nie, to nie jest twoje nie, no, opowiedzenie no to, się nie, no za kibicowaniem jednej czy drugiej stronie. Ja Ona służy do te, identyfikowania ciebie jako człowieka, który przychodzi za ten stadion. Od tego jest dowód osobisty, który pokazuje na innych stadionach w Polsce. Ale też nie na wszystkich. Bo absurd polega na tym. teza, że to nie jest absurd, jest niedobro. Nie, nie, to, jest, jest absurd, nie no, jest to jest absurd. absurd. absurd. No, absurd jest absurd, ale y, wiesz, okej, okay, y, ktoś się zagalopował, tak? Natomiast to tym, o tym, żeby nie wpuszczać kibiców, y, Legii no w Ciekawsze, taki... W tym materiale, który widziałem na TVP Info, mówili to też ludzie z klubów obu i z i z tym, że jest jakiś błąd w systemie i że trzeba to szybko naprawić, bo to Ale tu chodziło o to, że ludzie zaczęli zwracać tak chodziło dalej, o to, że tak ludzie dalej. zaczęli zwracać karty, jak się zorientowali, że nie wejdą na drugi stadion. Bardzo wielu kibiców Polonii zrobiło tak, że chciało iść obejrzeć po prostu Arsenal. Kupili sobie w związku z tym karty na, na, na Legię, po czym okazało się, że jak je odwrócili, oz, to system ich nie wyrejestrował, więc nie mogli sobie kupić normalnie później karty kibica na, na mecze Polonii, bo jeszcze funkcjonowali w tym ogólnym systemie jako kibice drugiego warszawskiego klubu. No i tu, tutaj była mowa o tym Dobra, panie, Dobra, szkoda to, to czasu to. na to. Szkoda na to czasu no, no, tak samo zresztą jak na oglądanie wielu meczów Ekstraklasy z udziałem obu zespołów bo akurat mecz widzę was Polonią też był taki że, że zęby od niego bolały nie dało się i plomby wypadały <laughs> Nie, nie dało się Dobra, na to patrzeć. Nie wrócić do Lecha, bo ile mecz z Dnipro, meczem z Dnipro, ale później jeszcze było losowanie przecież, które... No, no genialne. No, no, no Tu wracamy, wracamy do piłki nożnej. Wracamy do piłki nożnej, Ty, dokładnie. Bo, no i, i widzisz, ja tak okazało się, że można 8 milionów zarobić tylko z, z biletów, a oprócz nie, no, tego, no, a oprócz tego zarobi. można zarobić jeszcze na prawach do transmisji i par, paru innych rzeczach. Tak, tak, ja że... cały czas uważam, że start w jakikolwiek ligach europejskich, znaczy w tym sensie, że w pucharach europejskich jest dla klubu jedyną sensowną rozwiązaną i po to kluby istnieją i grają dalej Ale mówisz, że się pozycja. im nie opłaca awansować. No bo... Tak obserwuję ligę od dłuższego czasu i mam wrażenie, że polskie drużyny po prostu nie chcą. No ale że awansowali no. już już nie No tak, poprzednim razem. mówiliśmy o tym, tylko że niektóre kluby zdają sobie sprawę, że. No bo pieniądze gdzie leżą? Pieniądze leżą tak naprawdę dopiero w tej fazie grupowej. No tak, tak. tak. A trzeba się do niej, do niej no, dostać. No. Tak, ruch, ruch zarobił mimo wszystko, tak. Chociaż wyprzedaje zawodników nadal, bo dzisiaj się dowiedzieliśmy, no, ale że Sadlok Może właśnie dzięki temu, że odpadł, bo jakby awansował, to czekałaby go jakaś kolejna podróż, nie wiadomo gdzie przy dużym peku wylosowaliby jakiś Azerbejdżan czy coś takiego. Żadnych Podróż... prawdotransmisji transmisji tak naprawdę i korzyści tak, tak. z tego nie ma. Podróż tam jest droga. Znaczy, oni, oni też nie grali z żadnymi tuzami, no może z wyjątkiem Austrii Wiedeń. No ale mimo wszystko parę set tysięcy no, złotych zarobi. się udało. ale się udało, psim swędem mocno, bo... Nie, nie, nie wiem, czy psim no bo wiec, nie wiem, no, powiem bo Ci, że... Wygrana wygra na wyjeździe 1-0, a później znaczy dostosowanie taktyki do wyniku z pierwszego meczu. No tak, no no, ja, ja uważam, no, no, że bardziej w, tej, że w tym momencie chodzi o losowanie. Że loso, a, losowanie, w te, losowanie no, no, dla no, losowanie nich w tej chwili to jest najlepsze z możliwe. Tak czy inaczej nie mają nic do ugrania już w fazie grupowej, bo nie ma tak naprawdę nie ma szans. Nic nie tracą, tak? Oni mogą wyjść i grać jeżeli, jeżeli zremisują jakikolwiek mecz. Znaczy, ee, to bez przesady. No, Oprócz Salzburga, Jeżeli dostaną od którejś z tych drużyn 7-0 czy 8-0, no to wiesz. To będzie wtedy, kompromitacja. Będzie, będzie głupio i wtedy, ale nie dostaną, bo no, widziałem mecz Juventusu z Bari, no i w tej chwili Juventus to nie jest wiele mocniejsza drużyna od, od Lecha no, Poznań. No ryzyko, no, ryzyko, no, ryzyko. Nie spokojnie, naprawdę. Ja, myśl, ja, my, ja myślę, że takie Bari spokojnie leje Lechę. Tak, no, no, ale, ale Juventus no. przegrał z, z, z Bari. No porozmawiamy o tym. Mecz, nie no, po meczu mecz będzie dopiero, dopiero 4 chyba grudnia. To że, nam nie do przeszkadza tej, po nim porozmawiać. Do tej, pory, do tej pory Juventus może już grać dużo lepiej w piłkę. Jest taka szansa. Chociaż Juventus wymienia skład tak dosyć kompleksowo. tam Jakbyś popatrzył na nazwiska, to byś się zdziwił w tej chwili, tak, tak. jak bardzo nie ma kim straszyć. Bo Buffon z bramki ja myślę, to za dużo go nie strzeli. O, o Del Piero starszy Polską niż Rzym. To każda włoska drużyna ma czym straszyć, więc... Właśnie, mimo wszystko dla przeciętnego kibica gdziekolwiek nazwiska w się straszą bardziej niż nazwiska w Lechu. No tak, Jak, jakby tak, na to tak. nie patrzeć. No, no, może, w, może w Bielefeld mogą no być tak, na ten ale, temat ale, ale, inne ale, zdanie. Ale to tak, enklama w Europie, gdzie, ale, ale, ale, gdzie nazwiska w Lechu mogą bardziej przykuwać uwagę. No ale umówmy się, No. Tak, patrzyłem, nazwisko. Tak, patrzyłem na tą listę tych zawodników No i tak oprócz tam Jakinti, Del Piero i Buffona to reszta dzisiaj ściągają wielkie gwiazdy, jakiegoś Sorensena, tak? Duńczyka, który nie, broń Boże, nie tego bramkarza, e, który mm -hmm. bronił teraz Sorensena. Gdzie on teraz broni Sorensena? No gdzieś tam. tam. No, w Anglii, no, w obroniu karnego ostatnio, w Stoke. E, tak, obronił karnego w, w meczu Stoke. Trzeci karny jest z rzędu niestrzelony przez Franka Lamparda, to ciekawe. To prawda. No. <laughs> Potem podszedł Drogba strzelił tak jak trzeba i tą przegrał. Dobra, no ale nieważne. Manchester City, o, też przegrał swój mecz. Tylko, że nie będę tu wyciągał tego typu wniosków, że są do pokonania. Bo, bo, bo jak się u nich ale patrzy... Jak widać, okazało się, że są. Bo, ja u, bo u nich jak się patrzy na skład, to z kolei straszą wszystkie nazwiska od początku do końca. Od pierwszego do mniej więcej. tak. Tak. tak, tak, tak już to, Natomiast to chyba jest tak w ogóle, że z tej grupy i tak wychodzą pierwsze dwie drużyny i tam jeszcze parę I najlepszych. Trzecia, I trzecia ma szansę. Z trzecich miejsc. Tak? Także Gdy jak wiesz. się wygra dwa mecze z Salzburgiem i przegra się tam te cztery tak, pozostałe, wysoko, to, można, to, można, to, można z, to można z tej grupy awansować to szansa, dalej. Tak, to jest. Szansa się jeszcze wydobyć A poza tym mają szansę na, na spore pieniądze z prawej transmisji. E, tutaj no to wiadomo, to, to, to, to, to wiadomo, poza, już, już poza tym stadion, stadion już będzie do tej pory miał ponad 40 tysięcy miejsc i nie wyobrażam sobie, żeby nie był wyprzedany na wszystko wszystkie te spotkania, nie, no myślę, że, że będzie e, więc nie to są trzy mecze, trzy mecze na bułgarskiej, gdzie będzie pełno i to naprawdę, poza tym, dla zawodników klubu, to jest doświadczenie no, ciężko lepsze. Nawet jeżeli się te mecze przegrywa, czy walczy się o remis, no to jednak, jak się ma w CV już zagrane w jednej rundzie mecze z Manchesterem City i Juventusem, to jednak czegoś się można nauczyć. Nie, no, kwestia jest tylko tego, co, co zrobią wodarze Lecha z, z tą sytuacją, bo to nie, nie, nie pierwszy raz są w pucharach i jakoś tak, no, czy będą jakieś wzmocnienia tak naprawdę? Teraz już nie będzie. Teraz już Na razie to Jelenin Kiełbia zabił. To będzie później. Widziałem wypowiedź tam któregoś z prezesów, że no wiadomo, teraz na, na tych meczach czy na awansie trochę pieniędzy zarobią, no i wtedy można wam się transferami będzie za co kupować. Tak? Jest, taki, jest taki model, który któryś bodajże z, dyrektów, z dyrektorów zarządzających Bayernu Monachium opracował w latach 70. czy 80. -tych który polega na tym, że jeżeli sprzedajemy zawodnika za 20 milionów euro, 10 milionów euro inwestujemy we wzmocnienia na tej pozycji, którą właśnie osłabiliśmy przez tą sprzedaż, czyli kupujemy młodych zawodników albo wcześniej upatrzonych, który, którzy nasi skauci upatrywali, a pozostałe 10 w, w ewentualne jakieś tam historie związane z klubem, czyli jakieś tam inwestycje strukturalne, spłatę długów, rat kredytowych czy czegoś innego. Natomiast w Polsce nikt tego nie robi. Jak się patrzy na, na to, jak osłabiane są ja kolejne, kolejne zespoły, no nawet, no zobacz, gdyby Lech Poznań po odejściu Roberta Lewandowskiego połowę tych pieniędzy zainwestował w napastników, oprócz wsa jeszcze, gdyby wzmocnić tą pozycję jakimiś młodymi zawodnikami. No bo przede wszystkim jakby Rudnewca ściągnąć wcześniej. Wcześniej, odpowiednio. Od, od tak. węgierskim zespole jakimś, kurde, po popranym meczu zagrać puchana. Dokładnie. Tak. To, to, w, to w ogóle sytuacja Lecha, myślę, już w meczu ze Spartą Praga byłaby zupełnie inna i dzisiaj być może cieszylibyśmy się z losowania w Lidze Mistrzów, a nie z losowania w Lidze Europejskiej. Chociaż grupę mają taką, że... Nie wiem, jak grupa jest na poziomie Ligi Mistrzów, zdecydowanie. No ale jednak pieniądze w Lidze Mistrzów są sporo większe, to raz. A nawet myślę, że można, można było trafić łatwiejszą grupę w Lidze Mistrzów. Oj, spokojnie. Barcelona ma łatwiejszą. No tak, ale jak nie startowałby z pozycji Barcelony, do tego losowania. No, ale nawet gdyby był w czwartym koszyku z Rubinem Kazań, no to miałby do, do, do grania trudnego przeciwnika tylko Barcelonę, no bo oprócz tego tam... No tak, tam, Kopenhaga tam, to Kopenhaga, nie jest przeciwnik, w porównaniu z Manchesterem City. I tam, tam jest grecka chyba, tak? Drużyna. Tinajkos, tak no, no, no, to no to jest jakaś, no, grecka, jakaś grecka drużyna Tinajkos <laughs> no <laughs> jest, jest jednak grecką drużyną. <laughs> w, <pewnym Ja> <laughs> <drużyny>. w, <pewnym laughs> w pewnym stopniu ale myślę, że absolutnie Będzie nie do grania jeszcze zresztą. dla pośrednictwem. co tam mam rodzisz? nie no mówię, że ten Tinajkos to nie jest taka słaba drużyna nie no, no nie, nie, nie jest słaba ale, słabym, ale... Wszystko, myślę, że mniej, straszy mniej niż Manchester City na pewno i mimo wszystko nawet chyba niż Juventus no mimo wszystko na pewno. No tak. Chodź z tym, jak mówi redaktor zawadam, może być różnie. no może być, bo. bo no. Chociaż. Bo jak... piłka jest okrągła i bramki są dwie. <laughs> tak, bo ten Juventus mnie nie przekonał. W ogóle w lidze włoskiej przekonał mnie o dziwo tylko Acemilan Milan w pierwszej kolejce. No bo tak, okazało się, że Ronaldinho, gdyby jeszcze koledzy wykorzystywali to, co on im podał w tym meczu, to ze dwa gole by były piękne. Ale to jest kolejny A tak grającego to, Ronaldinho... to był wielki błąd yy, niewzięcie Ronaldinho na Mistrzostwa Świata. Oczywiście, tylko A że jak się, ma, jak się ma wizję tego, że będziemy rozgrywali w środku pola czterema defensywnymi, to nie bierze się Ronaldinho, bo on nie broni. E, no ale nie wzięcie pato. To co pato no, i Ronaldinho pato, zagrali to, to, to w tym meczu, no, no. no to w ogóle ręce się składały same do oklaski. No, ja dzisiaj słyszałem Fabio Capello, który powiedział, że największą nadzieją Anglików na gole w, w eliminacjach będzie Tio Wolcott. No, nie, obudził się. <laughs> Lepiej późno niż wcale. Dobrze, że go nie zwolili w międzyczasie, bo przynajmniej dostali drugą szansę na powołanie Walcota który znowu strzelił gola i Wolcott ma cztery bramki już w tym sezonie. Swoją drogą, tak patrząc z perspektywy, to postępowanie różnych trenerów na Mistrzostwach Świata jest zadziwiające. Może to był, może jakiś taki klimat był, nie wiem, promieniowanie tak, kosmiczne. Pomroczność jasna spłynęła. Oni się tych dwóch przestraszyli tak, no bo, i im odebrało logiczne Albo może faktycznie tak. to kilku myślenia. Tak, to kilku takie tak, tak, to plniało, ale, takie bam, bambole probiło. Bambole. Bambole. bambole? jest taka no tak, no a o czym mówiliśmy? Już nie wspominam hmm. najsłynniejszego trenera Domeneka No i wydał... Milan okazało się, że przyszedł do nich niejaki Zlatan Ibrahimowicz. I robinio. Więc siła ataku tej drużyny w tej chwili jest. No Podbyli się wprawdzie Huntelara, ale, ale, to, tak no, ale On to tak niewiele grał. Huntelar to taki zawodnik, że powinien chyba do Ajaxu wrócić, jak chce jeszcze cokolwiek pograć w piłkę. Nie, bo... teraz będą z Raulem straszyć Mendzenkirsie. Tak, tak. Chyba siebie nawzajem. <laughs> jak się zobaczą znowu Jezu, znowu ten znowu ten... Jak, jak go już gdzieś widziałem? No, czeka, czeka, czeka. Ja, jak ty masz Czemu się nie znamy? Raz mu podałem i skopał. O, nie, więcej do niego nie gram. No niestety. Także, no i ten z lata, no właśnie, bo chciałem poruszyć jeszcze wątek tego transferu, bo był wałkowany w komentarzach dosyć mocno, więc ja absolutnie rozumiem chęć trenera albo jego niechęć do zawodnika. I zawsze trener, szczególnie taki, który, który jakby ma dwa sezony i w tych dwóch sezonach zdobywał się pucharów, no to ja z nim nie dyskutuję ani z jego wizją prowadzenia drużyny. Dyskutuję z czym innym. Dyskutuję z tym, że jeżeli już trener zdecydował się na to, że, że zawodnik odchodzi, to przede wszystkim powinien taką informację przekazać zarządowi, dużo wcześniej, tak żeby zarząd mógł przygotować normalne, warun normalne, normalne warunki sprzedaży takiego piłkarza, a nie sprzedawać go na dzień przed zakończeniem okna transferowego. No, nie sprzedawać tylko wypożyczać. Tylko wy znaczy wypożyczać, bo okazuje się, że nie można spraw podatkowych dograć, więc on idzie na wypożyczenie z prawem pierwokupu, z którego tamci nie uczą skorzystać, za 24 miliony, czyli przynajmniej o połowę poniżej jego wartości. To, co mówię o tym, że Sandro Rossell działa na, na niekorzyść klubu, sprzedawanie zawodnika za 50% jego wartości jest działaniem na niekorzyść klubu i gdyby w Polsce ktokolwiek sprzedając jakąkolwiek spółkę sprzedał ją za połowę wartości, to prawdopodobnie y, y, już najwyższa izba kontroli powiesiła by go to na pierwszym... chyba się zagalopowałeś. Nie, no nie, nie. Może nie w Polsce? tak, nie w Polsce i porównanie sprzedawania całej spółki do sprzedania, a w zasadzie no, wypożyczenia no, zawodnika. W, w Polsce okazuje się, że jest niewiele firm, które są tyle warte, co ten jeden no, zawodnik. To też prawda. No, a no to jest szczególnie ja taki, ja ja który chciałby ktoś kupić w dodatku. Ja to chciałem przypomnieć i to można pewnie odsłuchać w podcaście sprzed roku, że ja już wtedy jakoś tak mówiłem, że Ibrahim, Ibrahimowicz mi do bardzo nie pasuje znaczy wiesz, no bo y, okazuje się. I Guardiola doszedł do tego samego wniosku rok po mnie. Pół roku, bo tak mam wrażenie, że on y, od marca y, przestał stawiać na, na, na zlatan. Ja chciałem przypomnieć, że y, pierwsze, nie wiem, kilka spotkań Ibrahimowicza w Barcelonie wszyscy byli po prostu w skowronkach. No bo zagrał do, grał doskonale. No. Miał po ja dwie asysty w meczu. mówiłem, że będzie... Że... Mówiliśmy o tym, że jest nowa, nowa wartość w futbolu: dwie asysty, jeden gol, czy to jest, to jest jeden Zlatan, latan, tak. On, jak na pierwszy swój sezon, to był chyba jeden z jego najlepszych sezonów w ogóle w pierwszych jego klubowych po przyjściu czy to do Juventusu, czy Ajaxu, czy Interu, wcale nie strzelał więcej niż strzelał w Barcelonie. Pytanie, Ale... co się stało? Co się stało? bo no on znaczy... z takim piłkarzem, że on jest, no, jak dla mnie, on po prostu miał to szczęście, że zdarzało mu się strzelać gole ładne gole w ważnych meczach albo w meczach takich pamiętanych a jego regularność w strzelaniu goli zawsze była mała no, on zawsze strzelał seria, później miał dłuższą przerwę później znowu jakaś seria typu 5 bramek mu się zdarzała no, albo, albo gra, nie gra, gra słabo nagle wchodzi i strzela gola Realowi i już wszyscy mu zapominają to, że grał słabo i wcześniej się musiał przełamywać przy pomocy karnego tak. strzelanego ze Spaniolem tak? to jest jeszcze tak, że on przychodząc do klubu, dzięki, między innymi dzięki wielkiemu taktykowi Murinio, który wystawił go w towarzyskim meczu z kontuzją, nie wiem po co i on sobie urwał rękę wtedy do końca nie mógł występować, on wszedł do Barcelony nie trenując z nią ani, jedna, ani razu praktycznie, nie przepracował z nią okresu przygotowawczego, to nie jest klub do którego się wchodzi i się gra tak, tak, do Barcelony to sobie mógł wchodzić, nawet nie Maradona, bo on też tak nie, do Barcelony nie wszedł. Tak, nie wiem, to, takich piłkarzy to Ronaldinho tak miał, że wszedł i od razu grał. Od pierwszego meczu z Sewillią, gdzie strzelił bramkę, to po prostu było idealnie. Tylko, że po roku okazało się, że z tego składu, w którym on grał, został on jeszcze dwóch innych. Tam Xavi, Pujoli i, i Valdez. Całą resztę trzeba było wymienić, żeby mogli grać z Ronaldinho. A tutaj okazało się, że on tak. On nie, nie przepracował okresu przygotowawczego, w zespole był, potem była kontuzja, odbudowywał się, w tym czasie wskoczył Bojan, w ośmiu meczach strzelił 9 goli. Okazało się, że Bojan się lepiej rozumie ze skrzydłowymi pomocnikami niż Zlatan. No i w tym momencie po prostu zaświtała pewnie myśl, o, znaczy bo myśl o przyjściu Wii to świtała już wcześniej. To, że Wija się będzie rozumiał świetnie z i niestą i całą resztą, to było wiadomo, bo on tak się rozumie z nimi w reprezentacji Hiszpanii, że za chwilę będzie lepszym strzelcem w historii tej kadry niż, niż, niż Raul, który gra w niej znacznie dłużej. Więc tu ryzyko, że Wija że strzeli te 30 bramek w sezonie jest dużo większe niż, zrobi to, niż że zrobi to z lata. Problem jest taki, że Zlatan prawdopodobnie jest za drogi na to, żeby być złotym rezerwowym. Bo on do, do Barcelony czy do jakiegokolwiek innego klubu, wchodząc z ławki na 20-30 minut yy, tylko po to, żeby zagrać głową, powalczyć tyłem do bramki, zgrać piłkę wchodzącym napastnikom, nie wiem, spłaszczyć strefę obronną przeciwnika, to jest wymarzony napastnik. Ale nie za 12 milionów yy, za sezon, yy, po to, żeby wchodzić z ławki. Niestety klubu ja w trochę. tej chwili na to nie stać. Tak, proszę, propona propos napastników, to dzisiaj, no, taki trend będzie trochę nie na temat, dzisiaj ukazał się, ukazał się duży artykuł o Henryku Kasperczaku na jednym z portali. Mm -hmm. I o tym, jak to do upadku doprowadził swoją karierę. Między innymi są wspomnienia z jego, z jego czasów, gdy pracował we Francji. I na przykład okazuje się, że to on wymyślił pozycję dla Romb Laurent Blanca w, w obronie. Wcześniej grał, grał w pomocy i tak przy okazji sobie sprawdziłem, że Laurent Blanc strzelił w, grając w Montpellier przez 8 lat, strzelił chyba 80 goli, będąc obrońcą. A później, tak mi się jeszcze przypomniał Fernando Hierro, który strzelił ponad 100 goli w karierze, grając w Realu Madry. I tak sobie pomyślałem, czy jakikolwiek napastnik polski ma taką no Skuteczność. Bo, bo, tak, bo o. jest jeszcze jeden taki obrońca. Ronald Kuman miał takie sezony, tak, dwa z rzędu też. w Barcelonie, że w jednym sezonie grając na środku obrony strzelił 16 ramek, w drugim strzelił 14. No ale wiesz. Z Kowalem była zupełnie inna historia. No. Znaczy on strzelał gole i z połowy boiska w meczu zewce Porto prawie. Po no, Wokienko, odgadam, oni I mieli, z wolnych strzelali. strzelali wolnych, jero jero, jero, i karali, jero no, strzelał tak. karne, tak? też strzelał karne, Kuman też strzelał karne. No, ale no, ale nie było mimo wszystko. wszystko no. to y, Cesk też strzelał. I też strzelił w ubiegłym sezonie 16 bramek dla Arsenalu, czyli tyle co Kuman. Ale on nie gra w obronie. No właśnie. <grafy> no i, ale długo był kontuzjowany, także on w pewnym momencie się zatrzymał na 15 golach, później dołożył tylko jedne, jedną bramkę. Także jest usprawiedliwiony. Tak, ciekawy trend <grafy> Rzeczywiście. No i wracając do tej ligi włoskiej, Intermediolan Beniteza też sobie obejrzałem tak mnie zęby bolały, że już też mnie tak dawno nie bolały. Ja się zastanawiam właśnie nad na, na sukcesem Beniteza. Znaczy, no Benitez swego czasu miał dobry sukces, a potem ta jego praca w Liverpoolu to jest tak naprawdę jedno wielkie pasmo porażek. No, no, poza, no poza, poza pierwszym sezonem, Ale tak? pierwszy kiedy sezon, kiedy zespół miał nie miał swój, miał, miał, bo, miał, nawet, miał, miał, bo nawet, miał gotowy, nawet mówił o tym, a że, tutaj, tutaj Mourinho, nie też, tu Mourinho też twierdzi, że zostawił Benitezowi gotowy zespół. Tylko, że okazuje się, że no chociaż jak no popatrzę... wiesz, Patrząc i... na to, co zdobył, no to no, no, można go uznać że jakoś tam gotowy tam gotowy zespół. Tak. Tylko, że no, przypomnę, że Murinio to w dwóch ostatnich sezonach wygrywając na przykład dwa lata temu mistrzostwo Włoch, to miał bodajże 8 czy 9 remisów, albo i lepiej. W ubiegłym sezonie też wcale nie jest tak, że. Bo teraz wszyscy patrzą na ten Inter przez pryzmat przez pryzmat potrójnej korony. No to jednym punktem wygrali to Mistrzostwo na dromą. W, ostatecz, w ostatecznym rozrachunku, a ratowali je często rzeczywiście w ostatnich sekundach. Także ten remis na początek. Nie, fakt, nie, no że no nie tak, stwarzali. No tak, to jest czekajmy, pierwsza jest kolejka, szpery, tak? pierwsza kolejka, teraz jest dłuższa przerwa. No, jak Wspomniałeś no. o Liverpoolu, to tam unik dla odmiany, to co oni teraz robią, to dla mnie jest w ogóle szok. To jest zdjęcie <laughs> trenera, który właściwie. No to, jest trener, to jest trener, który zatrzymał się w latach 70. Takie To jest totalny no-name. Z wyglądem również zatrzymał się w latach 70. -tych. I taktyka 4-4-2, i to takie archaiczne 4-4-2. Jak piłkarzy patrzą, jak oni ściągają, jak ich się pozbywają, no to, to po prostu jest jakaś katastrofa. No, no tak, tak, Dzisiaj też jakiegoś dokonali kolejnego no, tak, tak, właśnie za zakupu. Jest, jest, tak, jest tak szokujący, że nie pamiętam nawet nazwiska tego piłkarza. Bo... Tak, też, też w ogóle nawet nie, nie zanotowałem, co tam z Liverpoolem. No, ciekawa ta Chelsea jest, bo też mogli wygrać dużo wyżej. Wygrali tylko 2-0, więc po trzech meczach mają 14 goli strzelonych, żadnego gola straconego. I nie wygląda na to, żeby tam chcieli zaciągać hamulec ręczny. Manchester też oglądałem, bardzo przyzwoity mecz. Wayne Rooney wreszcie od marca bodajże pierwszy raz strzelił gola. Fakt, że z karnego. Po akcji juniora Gixa, który wszedł ze skrzydła, <laughs> dał się no, wyciąć. No to w ogóle świetnie grali juniorzy. To, to <laughs> tak, tam cały, cały czas. nie ma po, jakiś powrót. Tak, jest, bo tak. tak, tak. No to, czas, co tydzień o tym mówisz w, w podcaście. Bo w zeszłym, tak, bo w zeszłym sezonie to to było tak, sezoną, że było tak, że oni... Już, już parę sezonów. Ale w zeszłym, tak, zeszłym tak, sezonie oni już naprawdę grali i a teraz tak. Ale tu Gix wchodzi ze skrzydłami, jest Ale jest normalnie, no. No, także, no i strzelił, strzelił rune. I z pięknego gola strzelił Berbatow, piękną o, tak. bramkę strzelił Nani. No, wszystko tam jak najbardziej. Berbatow w ogóle zagrał bardzo dobry mecz. Berbatow, mam wrażenie, że to, że Też już. jakoś tak odzyskał. odzyskał Pozbył się kadry, tak, był i, tak, i, od i nie, odżył. Tak, już wie, że nie musi na żadne zgrupowanie teraz jechać. W ogóle, a wszyscy chwalą się karami. Van Hal jest w ogóle zachwycony, że Ribery jest ukarany w kadrze. Eee, Ancelotti no, tak, jest no, tak, zachwycony, no, tak, że no, tak, Anelka nowa jest... Tanka. Nowa taktyka jak jest. <laughs> tak, tak. klubowa. No bo na przykład teraz... No, no, nie muszą jeździć na zgrupowania, o, więc dla no. nich to dobrze. Bo teraz Vicente Del Bosque też testuje nowych piłkarzy, w związku z tym wziął kontuzjowanego Szawiego i kontuzjowanego Pujola i Pujol dzisiaj po pięciu minutach e, musiał zejść, bo mu się kontuzja, e, którą, e, której się nabawił na rozgrzewce przed meczem z Racingiem Santander, mu się e, odnowiła od razu, bo lekarze reprezentacji stwierdzili, że nic mu nie jest. Więc nie wiem, może mają taką nową specjalistę, Taktykę eliminowania zawodników co z, z niektórych klubów hiszpańskich, bo na razie Real, Real eliminuje się sam, bo w siedmiu meczach mają osiem kontuzji w kadrze. Nie wiem co ten Mourinho z nimi na czterech treningach robił, ale chyba w kamieniołomach pracowali. <ścoughs> Na to wygląda. No wiesz, tworzył drużynę, tak. Znaczy on jest w ogóle. On... Wykuwał. wykuwał w on jest mocno załamany w ogóle, bo on tak teraz ma zgrupowanie i musi trenować Real, Real Castilla, czyli rezerwy, bo został mu Adan, Dudek, Pedro Leon i Granero z pierwszego składu. No i on myślał, że nie wiem, czego się spodziewał, że teraz będzie miał dwa tygodnie przerwy na reprezentację, to on sobie z kadrą popracuje. No ale co, nie znał tych zawodników wcześniej? Nie wiedział, że sobie będą powołani wszyscy do różnych reprezentacji? w no, Barcelonie dokładnie to samo zostało chyba pięciu czy sześciu zawodników i też yy, Guardiola będzie prowadził treningi z drużyną rezerw tylko, że mecze tych drużyn w pierwszej kolejce wyglądały jednak zupełnie inaczej, bo jeden po drugim ale tutaj i... nie, bo ja uważam, że tak w ogóle tutaj mówisz o tych meczach, a nie zauważyliśmy jednego ważnego spotkania, które się odbyło no. dzisiaj, dzisiaj nasza kadra U23 pokonała Uzbekistan, uwaga U21 a, mm. czyli regularną jakąś drużynę no, ale wzięli się młodszych może, żeby ich łatwiej zlać. No, czy w ogóle kadra... Sukces, sukces <gry> trenera Majewskiego. Uh, sukces goni sukces. O, i, i pomysłu w ogóle. No, znaczy pomysł. Były jakoś pomysł taka różnorodnie był. wykonywane rzuty różne. <grym> no w meczu nie oglądałem niestety. Nie, wtedy. <grym> no, no, nie pomysł, był transmitowany. Może był, no ale nie wiem, może przez jakąś uzbecką telewizję. O, znaczy na Rocha Directa zawsze można wejść i sobie tam znaleźć. nie? nie Może wiem, jeździć, o, ile, o ile ktoś w ogóle kamerę postawił na, na, tym, na postawianie, no, bo no, nie, ma, nie ma pewności. Wiesz. Jak można sobie spokojnie obejrzeć drugą ligę hiszpańską, Aha, ale nie, to zapomniałem, że to jest dobra liga <głosy> <głosy> i są regularne mecze. Natomiast na, na, na naszym ulubionym serwisie YouTube, nie wiem na ile jest to filmik prawdziwy, a na ile lekko A dlaczego jest ulubiony nasz? No bo ja go lubię na przykład. No. A, a... a to kolega sobie mówi w liczbie no. Nie, no bo widzę, że na przykład w komentarzach pod naszym podcastem często pojawiają się linki i filmy. Z tego, my redaktor. Z tego, z tego serwisu, tak, my redaktor lubimy. Jest, mówię, nie wiem czy prawdziwy, czy trochę oszukiwany, fragment treningu, podobno kadry u Uzbekistanu. Trening polega na tym, że jest ustawiona taka tarcza z małą dziurką, wielkości niewiele większą niż piłka, znaczy no, może trochę większą. No i piłkarze po prostu trenują strzały celując tą dziurkę. I pięć albo sześć strzałów z rzędu piłkarze trafiają w tąże dziurkę z dość dużej odległości. I zaraz mi się przypomniał trening naszej kadry strzeleckiej, na którym byliśmy gdzie nie w dziurkę, tylko w bramkę trafiali tak raz znaczy, na nie pięć trafiali. strzałów. No. Oj tam, oj tam, bo to, to wiadomo, że to jest wszystko na tym YouTubie, to, kłamie, to no, bo ci, bo ci fotomantaż. Oglądali no. film Szalin Soccer. No. Nie rzeczy. będziemy się wzorować osiągnięciami piłki uzbeckiej. Uzbeckie, tak, tak, słusznie. No. Oni sobie, sobie, oni sobie do liki ściągęli rival. Tym bardziej, że nasza kadra o 23 właśnie zlała ich kadrę o no. 2 do 0. I żaden rivaldo im nie pomoże. No, no i nie pomógł tak. No, bo chciałem jeszcze o tym, że Liga o włoskiej mówiliśmy, jeszcze hiszpańską chciałem być, że ruszyła. A hiszpańskie ty ogadałeś człowieku z pół No nie, no. Bo, no bo nic nie mówiliśmy o meczu Realu Madryt na przykład. A nic który... nie wspomniałeś o no świetnej no biednej no dyspozycji Ajaturę byłego zawodnika. No mówiłem, że, że w City nazwiska straszą. Oraz, tak. że to Madrid, A że przegrali tylko mecz. To było puchar też. No, no. Ale to co to wiaturę było puchar. zachwycające. Super puchar zdobyli, tak. I od razu potem wrócili. Ciekawą rolę ma w lidze hiszpańskiej sporty Chijón. Zawsze zaczyna ostatni co roku. W zeszłym roku... Z... Ostatni z tego w zeszłym roku wylosowali w pierwszej kolejce Barcelona, że Barcelona grała o super puchar Europy to musieli grać z nimi w poniedziałek potem i teraz po roku trafili na drużynę, która zdobyła Super Puchary Europy, czyli na Atletico Madryt i też grali w poniedziałek no i wtedy przegrali, tam Hichon przegrał 2-0, teraz było gorzej bo Atletico Madrid w gazie po zdobyciu Pucharu i ograniu Interu Mediolan grali z Portichon 4 do 0, a mogli znacznie wyżej, bo Forlan jest w gazie niesamowitym. A reszta kolegów z ataku też nie wygląda na to, żeby, żeby chcieli odpuszczać i wygląda na to, że... Wszystko... A Forlan w końcu został, prawda? Mówię został, jak został. został, został. Nagrywa, ale znaczy się nawet powiedział, że, że chciałby iść do Interu. Nawet się... Szczególnie, że on ma klauzulę od, odstępnego 36 milionów i po prostu bez łaski przychodzi się, płaci się 36 milionów i się bierze jego Forlana. To jest no trochę stary, jest jak na 36 milionów. No ale kurczę, po takim sezonie właśnie wiesz no za 36 baniek wiesz, bierzesz takiego piłkarza i wiesz, no że te 20 zaw... goli w sezonie zawsze strzeli. No, nie, no właśnie zawsze jest ryzyko, że w tym wieku to już będzie na przykład ostatni jego dobry sezon, ten najbliższy. No ale właśnie, jak ktoś jak walczy, jest. na przykład taki Herkules Alicante wziął sobie Davita, Davita Trezegę i jeszcze dzisiaj wypożyczył z Realu Madry Trojstona Dręte. I, i oni się chyba w ogóle dopiero zorientowali po pierwszej kolejce, że nie mają kadry. <laughs> Dlatego... Bo nagle trzeba było pisać 11 nacisk do protokoła, a tu było 10 tysięcy. Co zrobić? Co no, zrobić? Bo, no. Wołaj Pana Nietka. pan mieć Pan dzisiaj stoi. Zresztą jak miałbym obstawiać, że ktoś spadnie z tej ligi, to Herkules Alicante, Lewante i Malaga na dzisiaj to są drużyny, które są zupełnie innej bajki. Ale ja są... ma już prawkę w graniu w drugiej lidze. Tak, tak. tak. tak, tak no. nie, no, no jest, jest tam dosyć duży dramat, bo Sevilla nic nie grając Ograła na przykład Lewantę 4 do 1. No, wygląda imponująco na wyjeździe Lewantę, ale Lewantę oprócz długów to nie ma nic w kadrze interesującego do pokazania. Tam, tam juniorzy po 31 lat grają. No, nasza, a nasza kadra. Trenuje, no jest trenuje. Nasza no. jest, jest Sebastian Benisz po Śląsku będzie gadał. Tak, tak, tak. Ale ja, ja nie o tym bardziej mnie zaciekawiło, bo mówiliśmy prawdzie, my też mówiliśmy o po powołaniu smolarka, ale mówiliśmy raczej tak. No, że to takie sensowne posunięcie tak yy, Smudy, no bo chce wygrać mecz tak w końcu mm -hmm. i, no, i robi cokolwiek żeby ten mecz wygrać, natomiast zadziwiły mnie jak zwykle komentarze w polskiej prasie i na portalach, które w ogóle piszą jakimś, że, że Smuda jest w desperacji w ogóle. że jeśli powołuje, powołuje Smolarka to już jest totalna desperacja, znaczy że już nie ma pomysłu, nie wie co robić jakby powo... bo to tak powołuje można powiedzieć, gdyby powołał Frankowskiego no. tak, no, a, a, a tym zastanowiłem się co było jakby Smuda nie powołał smularka bo pewnie wtedy byłyby wszędzie komentarze że smularek wraca do, do Polski strzela gole w ogóle w, no, 80 w no, byłby jakby Marka Citkę powołał. No, bo... Jak no wiemy, tak. jak się przewróci dostaje lej, jak mówi jego kolega. Po 80 minut y, Smolarek strzelił dwa gole, więc ma średnią, trochę lepszą niż Samuelet w ubiegłym sezonie w Interze Mediolan. Nie, no tak, no strzelają. No. Niedzielan też strzela bramki. Niedzielan, Niedzielan strzel... strzela, że Włakow. Tak no. jak mówiliśmy, że atak Stara Gwardia, że Żurawski nawet strzeli. To niestety, jest, to niestety jest smutne, bo jak się okazuje, tak. to niestety od czasów no, od właściwie od czasów kadry Engela, e, te nazwiska nie ma, nie. się powtarzają i, i nadal są najlepsi no i nie ma jakoś no. jak ostatnio patrzyłem no, po... na skład Wisły czy Lecha to tam Polak się tak jak rodzynek w Cieście czasem trafia w Wiśle grało chyba trzech w Lechu trzech. też coś koło tego czterech no, w Legi w ogóle Polaka też ciężko uświadczyć. A jak jest, to już taki żenujący, że po hmm. prostu dramat. No także, tak. rzeczywiście, no ja co tu się dziwi, to właśnie też pisaliśmy w komentarzach, bo, bo, hmm. bo pytam się Smudy, dlaczego na Legie albo na, na Wisłę nie jeździ. No, no wie, ale kogo, kogo, kogo ja mam oglądać? w tej Wisle oglądać? On wie, jak gra. Dla Polaków jest Patryk Małecki, Maciek Żurawski. Zwłaszcza, że małecki jest tam w takim konflikcie. Bo... Małecki Smuda powiedział mu, że dopóki się w powór, pod sufitem nie wyrówna, normalnie nie będzie miał w głowie. To ja, on podobno to... odmówi, odmówił gry w tak, sparingu. No, więc... no. no to kiedyś tak, tak, no, ale... jeszcze, tak? Tak, tak, że odmówił gry w sparingu, a ostatnio też powiedział, że tam nie wyjdzie na, na boisko, więc y... to też smuda skomentował na konferencji prasowej powiedział, że jego tacy piłkarze po prostu nie interesują. Tak? Piłkarz to jest od tego, że ma wykonywać polecenia trenera końc, kropka Także. Wyobrażam sobie, jakby u Bogdana Wenty, któryś tak powiedział. No właśnie jeden tak zrobił, i właśnie już, znaczy nie zrobił, nawet bo nie dostał okazji ku temu. Po prostu Bogdan Wenta zorientował się, że jak przyszedł Michał Jurecki trenować na drugiej stronie, tutaj może korzystać z zaręby i, no i ma Jurasika na, na, na, na prawej połówce rozegrania, do tego przyszedł Mirza Dżomba na, na skrzydło i okazuje się że ten bult miałby być Mark Bult miałby być strasznie skaczemy drugim w dematu, trzecim jak? rezerwowym tak no, bo ten okay. wywołał wętę, więc a propos <trony> <trony> i mój mały triumf. <trony> więc wiesz więc, więc bo, tak, bo ten bult tam się strasznie bulwersuje że taki dobry zawodnik i że, i że, i że dlatego że nie będzie grał w Vive że, że nie jest Polakiem y... No, nie będzie grał, dlatego że byłby drugim, albo pewnie trzecim zawodnikiem na tej pozycji w klubie, a zarobki ma dosyć wysokie więc Wentam po prostu powiedział, że jesteś za dobry, żeby siedzieć na ławce No i, i mu podziękował w pierwszej kolejności do tego wcześniej podziękował Bartkowi Konicowi, też dla niego miejsca praktycznie nie ma, nie ma. E, więc y, oni obaj mają obywatelstwa holenderskie, więc... Ale ba z Bartkiem Konicem to już wcześniej było tak wiadomo bo on tak Bartek naprawdę... tak grał ogony, no Bartek grał, wchodził na słabego przeciwnika mia mia na miał takie chwile dobre kiedy, kiedy, znaczy, kiedy no jest w ogóle, się. tam się składa parę rzeczy bo jak byłem na tym dwóch meczu z Barceloną to niesamowicie rozwijał i się talent Kamila Krigera i to, że on będzie podstawowym zawodnikiem reprezentacji w tej chwili, to dla mnie, znaczy może nie pierwszej, yy, nie pierwszej szóstki. to 23. No, może oh no nie, nie. To nie ulega, to nie ulega kwestii, bo to jest człowiek, który, jest, który już w tej chwili może, bo on tam był taki wchodzącym do defensywy, a teraz to jest zawodnik, który bierze na siebie ciężar gry i wchodzi, rzuca 4-5 goli w no ma to szczęście, meczu. że trenuje u jednego z najlepszych tak. trenerów na świecie. Także, no. No. także to, że się Bult obraził na, na trenera i powiedział, że chciałby zagrać w Kielcach, ale jak już już nie będzie tutaj Wenty, to może się okazać, że Kielc już nie będzie, a Wenta będzie. Oby, oby, oby tak to Nie, Tak dobrze tak życzę Wędzie. Tak, tak, tak, tak życzę, żeby jak najdłużej był Wodan Wenta. Tak, także No, a jeszcze jak jesteśmy przy Wiwe Kielce, to jej były zawodnik tej drużyny, Karol Bielecki, dzisiaj zagrał w meczu Bundesligi z całkiem mocną drużyną. Z Göttingen bodajże grali Karl Lewen I rzucił jednym okiem 11 goli Po drugim? drugim rzucał wcześniej. <głosilesiulich> nie, no ja to mówiłem właśnie przed tym, że tak jest lepiej, bo jak się celuje, to się przymyka przed, jedno oko. Przed przed tak. przed podcastem. Chodzi, przed podcastem tak. Ale ja, ja nie o to, zauważyłem, że piłkarze ręcznie albo nożni zamykali oko przed strzałem. No nie, no generalnie się tego nie robi, ale się poprawia celność. Bo nie bo ma takich zbliżek. Nie, nie ma. Nie, no wie, jasne jest, to drie, że no. biatloniści sobie tudzież strzelczy. Wielu piłkarzy przed główką zamyka oba oka. nawet oczy. Oka no. w rosole oba Oba no. oczy. Że... Oh, <laughs> Oboje oczu. Oboje oczu. Oboje że Także jest mu teraz lepiej. No. Znaczy ja nie, ty... wiem, nie, ja nie wiem, bo... czy jemu jest lepiej. I wolałbym Pewnie się go nie. o to nie pytać w no. rozmowie, bo stałem ra, parę razy koło niego, nawet raz z nim rozmawiałem. I myślę, że jak mnie trzasnął, ja bym się go zapytał, oj Karolu, byś, lepiej że... panu z jednym no. okiem. To no, tobie by się lepiej zrobiło. Ja, ja prawdopodobnie z... z... mogłyby no. mi oba oka wypaść no. wtedy do rosołu. Nie, no, no nie mówię o tym. No, nie. No, to jest świetna wiadomość, świetna że w ogóle gra i wychodzi. No czy Jak I gra? gra? No, to Został gra, najlepszym ja zawodnikiem meczu. I właśnie, no. że, że, że cały czas gra na tym fantastycznym poziomie. No. No, znaczy, bo jest, ja, mam, ja mam takie wrażenie, że, że e, w niego no, oczywiście nie mówię, że to jest dobra droga <grym> dla każdego. <grym> ale tak, że, ale same cyklopy nie, nie, będą miały piłkę ręczną, kosza i On dostał jakiejś dodatkowej energii takiej pod tym, jak się jak już no, był. To, miał chwilę zjazdu i że chciał był, rezygnować. Tak, że był pogodzony, że to może już koniec, że nie będzie mógł grać. A jak nagle się okazało, że jednak będzie mógł, to ta energia w nim jakaś taka zdwojona. I, i, i nagle, jeśli chodzi o chęć do gry, jeśli chodzi o, o właśnie chęć pokazania wszystkim, że da się, to, to mam wrażenie, że dostał takiego dodatkowego kopa. Paradoksalnie trochę. Bardzo dobrze to wróży. No Aczkolwiek dobrze. powiedział, no, wyraźnie powiedział, że na razie reprezentacja musi się obyć bez niego, bo Nie, no musi tak, no odbudować, tak odbudować swoją pozycję w klubie. Dlatego ja bym chętnie zobaczył w reprezentacji z powrotem yy, Tkaczyka. Bo on grał w meczach, w których nie grał Karol Bielecki i, i na tej samej pozycji, i na, że repertuar rzutowy i siłę to odkaczyk ma taką, że życzyłbym każdemu zawodnikowi w jego wieku, żeby tak, żeby tak grał. To oprócz tego rzuca po 8 bramek w meczu. No to jest jednak w Bundeslidze to jest osiągnięcie. No Kaczyk jest... jest fenomenalnym dogrywającym. No no tak, jest, tak, jest, tak jest, absolutnie. A do tego ma naprawdę, technicznie to jest yy, w reprezentacji Polski, dopóki grał, to był najlepszy technicznie zawodnik. Absolutnie. Hmm. On potrafi zrobić wszystko. Natomiast ta sytuacja z Bieleckim jakby też takim jest przyczynkiem do tego, żeby Bielecki wyraźnie powiedział, że chce grać teraz w klubie, chce się od, oddzięczyć jakby władzom klubu, Ryan neckar za to, że mu tam udzieliły pomocy i, i, i no, jakby zaopiekowały się nim, że tak powiem, w, ja czasie, w tej klub Zachował się znakomicie. Tak, natomiast ale... no, gdzieś tam między wierszami powiedział, że z prezentacji rezygnuje i przeprasza Bogdana, czyli, czyli Wente, że nie będzie, ale no, że Związek Polski Piłki Ręcznej zachował się no, jakoś tak dziwnie w tej sytuacji. I on to gdzieś tam mówi między wierszami. Czyli jak rozumiem dziwnie, znaczy nie zainteresował się w ogóle Bieleckim, tak? I, I ma o to pretensje. I tak w ogóle, no tak jak patrzę sami na te polskie związki, to... to, to Widzieliście ostatnio, kolejna jak rzecz. to wygląda, no. Znaczy, wiesz, no, ja no... no. Ja na przykład ostatnio słyszałem wypowiedź też prezesa Ludwiczuka, który jest prezesem Polskiego Związku Koszykarskiego na przykład, mhm. który... No. E, tak, który po meczu, no w ogóle to, to nie wiem, czy czytaliście więc z Gortatem, jak wyglądały te ostatnie mecze przegrane przez nich, że oni tam nie mieli nic zapewnione, jeździli gdzieś po 30 godzin jakimiś autokarami, nie mieli czasu trenować, wtedy mieli czas, żeby się przespać przed meczem no i później nie dziwne, że, że im w końcówce Każdego meczu brakowało sił i, i przez cały są lepsi, a w końcówce z Belgami czy tam z jakimiś podróżnikami. Ale tak, z to był dramat kompletny. No, to jest tak, że ta, ta, ta, w, w, w, przegrali wygrany mecz. Tak? No, ale to nie a pierwszy, a nie ta, pierwszy tam, tych eliminacji. Wiesz, wystarczyło, wystarczyło przez parę akcji, żeby doświadczony zawodnik wziął piłkę pod pachę i postał po prostu z piłką pod pachą przez 10 sekund. Później podał no, do, do, do, że... do Kelat jego i Kelat i niech rzuca za trzy. Wiesz, I nic więcej. Słabo się myśli, jak się nie spało od 30 godzin na przykład i trzeba grać mecz. Albo się przejechało. Wcześniej mając 20 10 wzrostów w autokarze. Tak, na w parę godzin. Więc, więc no to trochę, trochę, oczywiście to nie jest jakby główna przyczyna porażki, natomiast nie o tym. Prezes Ludwiczuk mnie tylko zabił stwierdzeniem, bo padło pytanie od dziennikarza, co z trenerem Griszczukiem dalej, tak? Czy będzie prowadził kadrę, czy nie będzie? Czy, czy koniec? Na co ten Ludwiczuk powiedział, że. On jeszcze nie wie, bo on dokładnie nie pamięta, jaki jest kontrakt z prezesem, z tym z trenerem Griszczukiem. Uh -huh. Więc myślałem, jak prezes związku nie pamięta, jaki ma kontrakt z trenerem, czyli z najważniejszą osobą a czy tak on w zasadzie, dla niego. On w zasadzie kontrakt powinien znać jeden na pamięć. A tak. ten. Tak, jeśli cokolwiek ma Powin... na pamięć, to właśnie ten kontrakt. Powinni go zapytać, czy pamięta dokładnie, jakiego związku jest prezesem. No. Oj, zaraz, Ktożę, z... zaraz, zaraz. Siatkówka, zaraz. zaraz, a, zaraz, zaraz dwo, taka zaraz, pił piłka, piłka jest. Piłka piłka jest a, tak, Ręczna, ale taka pomarańczowa. a, a jeżeli jesteśmy przy, przy tych związkach to z ręczną jest, rzeczywiście jest fatalnie w związku, bo y, trener Wenta to jest jeden ze spokojniejszych ludzi jeżeli chodzi o domaganie się różnych rzeczy które są mu potrzebne do, do funkcjonowania jeżeli on strajkował solidarnie z zawodnikami dwukrotnie przeciwko temu co robi związek y, no wiadomo, potem się okazało że przyszedł sponsor strategiczny w, w, w postaci pgnig i że sytuacja finansowa kadry się poprawiła, no, ale, ale przedtem to był absolutny dramat, więc jeżeli, jeżeli oni się nie potrafili odnaleźć wtedy, to nie dziwię się, że nie odnaleźli się empatycznie w stosunku do Karola Bieleckiego też w żaden sposób i powinni mu zapewnić natychmiast jak najlepszą opiekę Powinien dostać raz, że możliwość leczenia się u najlepszych lekarzy, dwa, że powinien dostać opiekę psychologa i parę innych rzeczy. No ale to, to nie ja jestem od wymyślania tego typu historii, tylko tam w związku ktoś siedzi i no, za po, to bierze po, po, po pieniądze. No powinien doszli do wniosku, że skoro ma kontuzję i już nie będzie grał, no to, to, to, to można, można na nim laskę położyć. Nie jest potrzebny, no bo po co nie jest potrzebny, skoro już po nie, co, nie będzie grał? Tak, tak? po co im kaleka, nie? No. Dokładnie. No wiemy. Na, na szczęście w klubie mieli na do tego inne podejście. Wiemy, i... wiemy gdzie mieści się siedziba polskiego związku y, y, niepełnosprawnych, na piątym piętrze bez windy, więc. Więc takie jest podejście polskich władz sportu do, do, do sportu niepełnosprawnych. A propos to jest jedna z większych imprez w Warszawie, już zaraz olimpiady specjalne. Także jeżeli ktoś ma ten, to zapraszamy na legi: będzie przyjedzie przyjedzie David Beckham, Zinedine Zidane przyjedzie i, i książę Albert przyjedzie i i, I brat Pitt przyjedzie i na legi będzie otwarcie i, i, i w ogóle będzie się dużo ciekawych rzeczy w Warszawie działa. To największa impreza sportowa w historii naszego kraju, o czym mało kto generalnie w ogóle wie, że będzie się od Bywała u nas przez pięć dni w dniach 18-23 września w Warszawie. Wiem logistycznie, że lepiej z Warszawy w tym czasie uciekać. Dlatego, że ci wszyscy sportowcy, których jest bardzo dużo tych młodych sportowców w olimpiadach specjalnych, będą się poruszali między Legią, Agricolą, to niedaleko akurat, ale jeszcze oprócz tego AWFM, SGGW, to już jest bardzo daleko jedno od drugiego i jeszcze to... boiskami na Bemowie. A co, a co ciekawe, to nie wiem, bo mnie w ogóle... <grych> zabiło to, że w Warszawie ktoś wymyślił jednocześnie remont ulicy, no jak ktoś nie zna Warszawy, to nic mu to nie powie. Ulicy Emilii Plater i Alei Niepodległości, czyli dwóch mm -hmm. ulic równoległych, które dość poważnie utrudniają teraz ruch. Ciekawe, czy oni skończą właśnie do tego czasu remont tych dwóch ulic, bo jeśli nie skończą... To myślę, to... Że, myślę, że nie wiedzą. <laughs> tak, myślę, że, znaczy, że, myślę, że nikt taka... nie powiązał tych dwóch, powiązał. dwóch, dwóch faktów. Jeśli udało mi się powiązać w ogóle faktu remontu Warszawa, dwóch takich ulic. Które Warszawa w ogóle z tego, bo ja słyszałem że teraz projekt drugiej linii, e, linii metra natrafił na jakieś fundamenty budowanego muzeum, które będzie i nagle już się pojawił problem. Znaczy, to i ja to, właśnie, Na, to na, na, wojna, euro, na euro nie zdążą na pewno z drugą linią metra. Że, że tam tak nie, nie. Nagle się okazało, że i ta inwestycja mieć i ta były euro, planowane na przez. na eurostację przez miasto, pod ale domem. A już się okazało, że nie będę miał. Dwa lata po euro będę miał. Na mistrzostwa świata będzie, jak znalazł. W Brazylii. Brazylii. Siądę sobie, siadę sobie sią, w metro się, i dojadę sią, do Rio. Się, no. no świetnie. Chciałem świetnie, powiedzieć, świetnie. że minęła godzina podcastu, więc możemy zacząć 15-minutową. Jakby teraz. Ja ja tak nie, A już wykorzystaliśmy Twoje notatki? No nie, ja jeszcze, nie, no mam, jeszcze e, o siatkówce nic tak, nie porozmawiamy. A, a myślę, że nie skończymy dzisiaj. Znaczy, o siatkówce to jeszcze. Tak to, no to A propos związków, to też tam, jak, tak. też, słyszałem, jak polskie siatkarki gdzieś tam podróżowały jakimiś autokarami i ten sam, te, ten, tą samą odległość, to Brazylijki pokonały dwie godziny, one jechały dwadzieścia, no to też się nóż otwiera w kieszeni. Może Brazylijki miały plan miasta? No nie <laughs> wiem, no ale to jak nie miały, to chyba nie jest zadaniem Skowrońskiej czy Matlaka, żeby szukać planu miasta i dojechać do hali. Tak? One, one, one to powiem Ci, że innego. kiedyś jechałem ze znajomymi na mecz do Monachium busem z Warszawy, jak się rano obudziłem, w środku czeskiej wsi, takiej coś, coś koło tego, wszystko było taka sielskie, morawy po prostu, krowy się pasły. To jak wyszedł Jerzy Matlak i was nakierował? Tak? No, nie wiem, do czego zmierzał. Kartelani ale nie z polskiego. On chciał powiedzieć, że nikt nie miał planu tej wsi. Nikt nie miał planu tej wsi, a okazało się, że po krótkiej wymianie zabłędali na rądzie. Był tak, tak, no taki serial pod jednym dachem o dwóch takich starszych panach, co Bardzo mieszkały tak się tak ma upior. Tak, ta, ta, ta, ta. Tak, jest no, tak, tak, tak ta wieś wyglądała. Pytam się kierowcy, czy wie gdzie jesteśmy. On mówi, że on nie wie, bo tutaj sobie wpisał w tę nawigację najkrótszą drogę do Monachium no i jedziemy tędy. Ja mówię, że powinniśmy od wielu kilometrów jechać autostradą, tylko że wtedy spałem, więc przejąłem do, dowodzenie, kazałem się zawieźć na stację benzynową, kupiłem po prostu mapę i kazałem mu jechać prosto na stadion. Ja, że mówiąc, tak tak zwanałem się po twojej opowieści, GPSo jak kazałeś się na... zawieźć na stację benzynową, to myślałem o czymś innym. O, o paliwie? Mapy. No nie, nie, no i, i, i gdyby, gdyby, gdyby, gdyby, gdybym tego nie zrobił, nie obejrzałbym pewnie meczu na Allianz Arena, bo dojechaliśmy na stadion, była godzina 20.30 chyba, jak dojechaliśmy na stadion, a jeszcze wcześniej powiedziałem. Powinniśmy odebrać bilety z Sheratona, więc ciężki temat. Na szczęście ktoś to za nas zrobił. Także czasami, ja wiem, czasami te... lepiej mieć zwykłą mapę. Nie wiem, czy wiedział tej śmiesznej historii, która podobno jest specjalnie zrobiona przez pracowników Google, czy tam Google, jak to po polsku. Oni mają taką swoją aplikację Maps, tak? Mhm. No jak sobie na przykład wpiszesz przejazd no powiedzmy z Tokio do Waszyngtonu. Mhm. tam. No to w pewnym momencie Google Maps Cię informuje, że trzeba wsiąść w kajak i przepłynąć ocean. <grym> <grym> to całkiem słusznie. Spokojnie jedziesz jakąś drogą japońską, tak, potem wsiadasz w kajak i potem normalnie wysiadasz z kajaku i jedziesz sobie jakąś drogą amerykańską. A Twój drogę, samochód tak? już tam na Ciebie <grym> czeka. Rozwijasz samochód z kieszeni. Rozwijasz <grym> Ale podobno Google Karol ma Google dużo takich, taką takich walizkę. właśnie historii, które robią specjalnie, żeby, no żeby ludzie o tym gadali ja cały i żeby czas było to, zabawnie. Tak, tak. Te, słynne, te słynne ich y, historie, to co robią ze stroną główną, tam, że tam umieszczają różne takie dziwnych takie no, no, rzeczy. No, no, rzeczy. Tak, A propos tak. drugiej historii, jeszcze to taka mniej, mniej, mniej śmieszna, czyli to co działo się w Bydgoszczy na meczu Pucharu Polski. Mhm. Piękne otwarcie pięknego stadionu. Eee, latające no, to i toje. Tak, latające to i to ja najbardziej z wszystkim. Najbardziej z tym wszystkim, bo te wszystkie zdjęcia, które były w różnych telewizjach się przewijały i tam tych kretynów walących się po pyskach a nad tym tak radośnie powiewał sztandar, Bydgoszcz, europejska stolica kultury. kultury Tak, tak. tak, tak. Yes. Ale to też jest tak, że, że na przykład jak się jedzie yy, trasą numer 7 i przejeżdża się przez Szydłów i jest napisane, że Szydłów Kulturalna stolica co Mazowsza. Mazowsza. O, no nie, w Brygoszczyce to smutna sprawa. Nie, to szydłowiec. A szydłowiec, nie, szydłowiec. Szydłowiec. Tak, szydłowiec. A szydłowiec to zawsze mój szanowny kolega mówi: Ciekaw jestem, ile tu mieszkania w tych blokach w polu kosztuje. <głos> <głos> szydłowiec, szydłowiec, stare tak, tak. miasto, takie dosyć tam nawet yy, na jakimś yy, osadnictwie niemieckim, yy, z, si stare średniowiecznym, tak, ale, ale z, jak się jedzie obwodnicą, to wygląda rzeczywiście, jakby ktoś bloki w polu postawił szczerym tak i wygląda. nic więcej tam nie ma. Tak. Garaże są jeszcze. przy tym. Garaże, Fantastyczne garaże. No, a propos Szydłowca, to że Szydłowiec kojarzy z jedną, nie wiem, czy opowiadałem tą historię, a propos Szydłowca, ale kiedyś były takie czasy w naszym kraju, że można było tankować benzynę tylko co drugi dzień. Jak miałeś tak. rejestrację taką, że ostatnia cyferka była nieparzysta, to mhm. tylko można było w nieparzyste, a jak parzysta, to w parzyste. Natomiast to nie obowiązywało, jak się było poza granicami województwa. A Szydłowiec, Szydłowiec jest w Mazowieckim. A Szydłowiec no, wtedy był w Radomskim. Mhm. No i mój ojciec w związku z tym, który prowadził własną działalność gospodarczą, niestety musiał tankować codziennie, bo dużo jeździł samochodem, no to co drugi dzień niestety miał obowiązkową wyprawę do Szydłowca po to, żeby, po to, żeby zatankować, bo to było już poza granicami województwa. A to ja byłem na takim wyjeździe, jak byłem mały na, na narty, pojechałem do Ustronia z rodzicami i co ciekawe, tam miało zgrupowanie reprezentacja Polski w piłce nożnej. I, hmm. I bardzo wielu. Klubie nie, nie, nie wiem w jakim. Klubie. KS Pogoń Ruda Śląska. Tam na, na terenie tego środka. Ruda Śląska w Ustroniu? No, ale oni tam dojeżdżali. Mieszkali w tej wiśle, czy tam Ustroniu. W Wiśle Malince. Tak, a, a nie w tej wiśle. No ale trenowali na, gdzieś tam w Rudzie Śląskiej. Nie, istotne. w Wiśle. Tak, Niestotne. Jak Monty Python mieszkał w jeziorze, to oni mieszkali w Wiśle. Andrzej Szarmach, w rzece. Andrzej Szarmach ukradł a, wszelki moje wiśle. Stosiolatko Przecież bo przez to wszystko umknęło wam meritum. Szarmach, uka, przecież szarmach ukradł się Moja siostra miała 6 lat i y, y, ukradł jej oddał? szelki. No po interwencji mojej mamy oddał. Pamiętam takie granatowe w białe kropeczki. I wiadomo, skąd się wzią, wziął Ale jego przydomek diabeł. No. Przyjmowali do kadry wtedy narodowej tak chyba Marka Dziubę bodajże. I właśnie tam były chrzciny, i na te chrzciny, właśnie Andrzej Szarmach ubrał się w szelki mojej siostry. Nie wiedzieć, nie wiedzieć czemu. No <laughs> to jest, a jest połodniej dużo wyższy. No yy, i tam, yy, tam, jest. Tam, Czyli tam. Tam byłem świadkiem. zawadów ma pewien przyczynek do medalu w Hiszpanii. Bo tak, tam Marek tak bo to rozwinął swój talent. Tak. Tak, e, to było zgrupowanie, właśnie jedno ze zgrupowań kadry przed, przed tym, to 81 rok. Coś, gdyby nie te szelki, to nie myślę, się różnie stończyć. <laughs> właśnie, to, a, a, weźcie, a tam byłem się a propos benzyny i tych różnych tankowań. Dziękuję takie rozmowy. Ja, ja. Jeden, jeden z panów zatankował sobie samochód na full, dolał z kanisterka. I siedzieli przy kolacji z moim tatą, oglądali dziennik telewizyjny. Wtedy był taki tam, był. No i usłyszeli w dzienniku, że na drugi dzień są podwyżki paliwa drastyczne. Więc to zrobił ten pan? Ja już wtedy byłem mały, ale już wiedziałem, że coś jest mi jest podejrzane. Pojechał na stację benzynową. Miał samochód do pełna zatankowany. Pojechał na stację, zatankował do pełna, czyli to, co wypalił dojeżdżając na tą stację, dotankował sobie pod korek, po czym wrócił pod hotel. Ha <laughs> <laughs> I nijak nie potrafiłem zrozumieć logiki tego posunięcia, żeby porzucić nagle gorącą kolację i pędzić na stację benzynową CPN, żeby dotankować samochód do, do full. No, tak, Ale i, dochodzi wrócić. o spokój ducha. Tak, no wiedział, że zrobił wszystko, nie, nie, żeby zaoszczędzić. On zarobił, on, zarobił, on zarobił jedną drogę, bo najpierw zatankował, potem pojech, przyjechał do Ta. hotelu na kolację, tak, więc, więc zyskał. Więc kilka kilometrów przejechał tani. Na tej samej zasadzie zarząd Barcelony zaoszczędził 60 milionów euro, sprzedając Latana Ibrahimowicza za połowę jego wartości. No. No. Właśnie, to, jest ta, to jest ta sama logika, towarzyszy tego typu to jest, nie, to, ta, Jeśli chodzi o taką logikę, to najlepszy był kiedyś, pamiętam dawno, dawno temu, świeżo mieszkałem w Warszawie i wtedy jeszcze jeździł taki autobus specjalny z lotniska. Tak, co woził powietrze. Tak, który jeździł pusty zawsze. Jechał z lotniska na dworze centralny i tam to, jakieś hotele jeszcze to, to, to, to, to, o, o, o, objeżdżał. objeżdżał po drodze. I ja pamiętam, że kiedyś widziałem jak tego prezesa tego całego ZTM-u i zapytali, po co ten autobus jeździ. Na co on powiedział, że to wcale nie jest tak, bo to jest najbardziej rentowny autobus w Warszawie. Ponieważ do każdego normalnego, kursowego autobusu co codziennie dopłaca złotówkę. A do tego tylko 20 groszy. No. no. <laughs> to, jest, to jest w myśl logiki takiego powiedzenia robotnika, który pracował przy budowie drogi. Mówi, bo jak człowiek się naje, to by pospał. A jak wstanie, to by pojadł <grystanie> Tak na chwilę wrócę jednak do, do sportu i do piłki nożnej, bo mi się przypomniało, że zawodnik jeleń no, Piękną bramkę -hmm. strzelił z przewrotki. No strzelił tak i dzięki temu drużyna pewnie pewnie spadnie do drugiej ligi francuskiej. <śmiech> <śmiech> Bo jak zobaczyłem jaką oni mają kadrę po sprzedaniu Nikulae. Którym gola strzelił jeszcze. Którym jeszcze, tak, którym jeszcze w lidze gola strzelił. Oni już są w strefie spadkowej. Po Ale chaudek, jak mają grupę w lidze mistrzów. No no, i, więc, więc oni tak, więc oni tak w, grupie, w grupie przegrają... Lepszą niż Lech w lidze europejskiej. <śmiech> tak, no przegrają wszystko. A to, to ciekawe, bo jest taki tajny plan, że tego z Latana sprzedali do, do Milanu po to, żeby wyeliminowali Real Madryt z Ligi Mistrzów. <grym> <grym> bo to wzmocnili, w zeszłym roku wzmocnili Inter, teraz wzmocnili Milan, to może Milan Liga Mistrzów wygra wreszcie po latach kilku. E, ale, Okser, ale tak, Okser przegra pewnie wszystko w tej grupie, chociaż no może za Ajaxem tam coś powalczy odpadnie z, z grupy Ligi Mistrzów. W międzyczasie pewnie mając tak krótką ławkę, jak ma, mają, dużo w lidze nie ugrają. A ja w, w, jeszcze w międzyczasie dojdą mi rozgrywki Pucharu Francji, które są dosyć mocno rozbudowane. E, więc ja w, w, proponowałbym Ireneuszowi J, żeby szybko zawijał się z tego klubu, zanim on rzeczywiście spadnie. No, ale też by chciał pewnie pójść do lepszego klubu. Nie no, on podobno, ja widziałem jakiś taki wywiad z nim, on mówił, że z Marsylią właściwie już, miał, już było wszystko dopięte, gdyby nie to, że ta rekonwalescencja po kontuzji trochę dłużej trwała no i Marsylia się w ostatniej chwili wycofała, że, że tam on miał być gotowy na jakiś tam dzień, okazało się, że to się trochę przedłuża, było ryzyko, że się przedłuży jeszcze bardziej i tam się w Marsylii wystraszyli A, już... A teraz przypomnijcie sobie jak, jak po pierwszym sezonie we Francji powiedział, że nie będzie się uczył języka bo przecież niedługo wyjedzie z Francji i co, po, co, po co mu ten francuski? <śmiech> Ja no to mi przypomina Tak, tak pewną historię, to, którą wielokrotnie. To, to cytowaliśmy. Tak, tak. Po wielokrotnie. O bachu, co tak. to u Pekinbacha miał grać. No, okazuje się, że Jeleń będzie na do, do wieki wieków Amen grał we Francji, bo tam już ma wyrobioną, wyrobioną opinię. No nie mówmy, o. A propos polskich aktorów grających w produkcjach zagranicznych, ja wiem, że za, za, za, za żadną cenę nie idźcie na film pod tytułem SALT. A ja co w kopalni w soli w wieliczce tego robią? Nie, no oni, go, Rafał, oni, już, oni się. już go zrobili, właśnie wszedł do Kin. jest ten film z Angeliną Jolie. Gdzieś, to jest jeden z tych filmów, co to za darmo dostałeś i tam zaproszenie? No, ten, niestety na ten poszedłem za pieniądze. O. Słabo. To gorzej. Co za wybór? To następnym razem zadzwoń do kolegów, powiemy ci No ale później, bo się spóźniłem na ten film, na który chciałem iść. A na co chciałeś? Chciałem pójść na film, który się nazywa Autor Widmo i może nie jest już najświeższy film, ale go nie widziałem jeszcze. No ale to na pewno lepszy wybór. Byłby. Tak. Gdyby się nie spóźnił. spóźnił, to że nie zdążyłem. No, okazuje się, że czasem lepiej zostać w domu i mecz obejrzeć. No, Szczególnie w tym czasie, jak ja byłem w kinie, tak że żaden, żaden mecz nie trwał. Znaczy, żaden, który był Żaden nie trwał. No, Chociaż tak jak czasem wchodzę na live score, to wydaje mi się, że zawsze trwa jakiś mecz. Zawsze jakiś mecz można znaleźć. Ja, na przykład teraz trwają mistrzostwa Świata w koszykówce, które też Trwają, sobie, w Hiszpanii drugi raz przegra. można sobie obejrzeć. Liban nawet gra. Liban, gra Angola, Angolanie Afryki. No, a Polacy w plecy z Belgią. No, no, nie, no w ogóle to ta no dzi, dziwna, dziwnie się rozwija ta droga naszej kadry po, po tych mistrzostwach, które były rozgrywane w Polsce. Miało być tak ładnie różowo i no to będzie, bo i ale Mam wrażenie, że ta kadra to tak, że on tak nie istnieje. Później nagle jest taki okres, oni przez miesiąc grają istnieje, istnieje, 8 meczów tak, nagle. bo tak? tak jest. Dokładnie taki mają kalendarz. I następny mecz mają za, po, rok, za rok te baraże. Tak, tak i w, te, w międzyczasie jakiś Logan już, po, już nie jest Polakiem, bo już mu się tak, rozmyśli. ale jest Kelati. Ale Kelati to jest taki akurat, bo mój kolega z Katalonii przyjechał i mówi, ten z Malagi? Co on u was robi? Ja rzeczywiście kojarzyłem Kelatiego, bo on grał w Unikacha Malaga i będąc w Barcelonie kiedyś na meczu Ligi Mistrzów zresztą między tymi drużynami był najlepszym zawodnikiem w Maladze. Później szybko zniknął, bo wyjechał do NBA, później wrócił, a okazało się, że ma polską żonę i generalnie zaraz ma dostać polskie obywatelstwo. Byłem w niebo wzięty z tego powodu. Okazuje się, że, że, że Kelat jest rzeczywiście świetny, teraz zastąpił Logana. No, trochę niepotrzebnie, tylko robią z niego rozgrywającego w tej kadrze. No, tak, to, o, o tym tak, go, Gortat to, też mówił. Tak, bo, że... to jest no nic na siłę. To tak jakby z Gortata też mógł zrobić rozgrywającego, bo kiedyś się Albo, albo siatkarza. Tak, nie grałby w bloku. Albo szachistę. No to już bardzo to daleko nie gra. Po nie, tak. To Nie wiadomo. Może no, się nie gra w a propos, a propos szachiste. No to ten, to, to Kastelani Świderskiego postanowił odstawić od kadry na Mistrzostwa Świata. Na pewno się ucieszył. To jest z jednej strony smutne, a z drugiej strony takie trochę zrozumiałe, no bo on ostatnio więcej się leczył niż grał, no i tak trudno go z marszu wziąć. Ja no, ale za dał. to usłyszeliśmy od prezesa Polsatu, Sport, Mariana, Mariana że powinien się uczyć <laughs> że polskiego, tak. polskiego kastelani, bo jak się nie nauczy polskiego, to z tej siatkówki nic nie będzie. Aż tak? Hmm? Znaczy nie, tam bardziej chodzi o to, że, Rozumiem, przy, że masy, o przy, przy, tej, przy tej kadrze kręci się taki, taki dziwny typ, jak on się kręci już od dawna I był za Lozano i był za kastelaniego i on jest teoretycznie tłumaczem że mam wrażenie, że on... Znaczy, polski zna i języki obce też zna, tylko jakoś w tych tłumaczeniach zawsze wszystko poprzekręca i, i w efekcie... No, Czyli znaczy, no, on zna tak polski, jak znaczy, jazda Marameis. Jak, jak się później okazało, to konfl konflikt z niektórymi dziennikarzami, z mediami, wynik głównie z tego, że, <głos> że, on, e... że tłumacz mu źle tłumaczył wszystko. No. Jak się nazywał ten film? Taki film z... Z tym aktorem, tak? Z tym znanym. Co grał w tych filmach dużo? Taki. E... Właśnie tego, tego znanego reżysera. Ja, ta, panowie, ta. Ten, ten podcast staje się coraz bardziej błyskotliwy. <śmiech> no, to, to, to tym co? Z Marejem? Z Marejem? Uh -huh. Bilem? Bilem? Aha. Uh -huh. No, a który film? co Bill Marej lost, lost, lost, lost in translation. translation. Tak, to właśnie o ten tytuł mi chodziło, Lost in Translation, że tutaj okazuje się, że, że on tworzy jakąś nową rzeczywistość, nową no, jakość tak, w, w, w relacjach z prasą. Ten, on wie, Ja wiem, po co on tam jest. No i nieraz... Z tłumaczami to zawsze tak, tak, jest. tak. No i stąd wynik, wyniknie jakby ta, ta, ta, ten apel, żeby się Kastlanie nauczył polskiego, bo wtedy nie będzie musiał korzystać z tego pana i będzie sam rozumiał, co praca pisze, a nie będzie znaczy, bazował Myślę, na... że prędzej nauczą się dziennikarze włoskiego. Albo hiszpańskiego, bo Kastelani zna oba te języki. Czy znaczy Kastelani tam trochę, jak słyszałem, go to coś tam. Coś, tam coś gada, mówi czasem gada po, po, polsku, po polsku, tak. No ale, ale z zawodnikami rozmawia po włosku i generalnie nie ma w tym nic dziwnego, bo większość trenerów e, siatkówki. Rozmawia po włosku. Rozmawia po włosku, bo, bo pracowali kiedyś długo we Włoszech, bo tam jest najlepsza liga i, i wszyscy mówią w tym języku. A siatkarze też w 90% mówią, po, mówią włosku. po włosku, więc jest to język. Dlatego później jest taka dziwna Ktoś sytuacja. Ktoś ma kompleksy po języków obcych, to zawsze może zobaczyć, jak na przykład na konferencjach prasowych Guardiola mówi po, mówi po angielsku. <laughs> ja to tego nie widziałem. Myślałem, że wspomnisz że o, o prezesie to klato. On ma nie, yes, yes, yes, yes, yes. Yes. yes. <laughs> yes. yes. Tak, tak, Ale on jest w tej ciekawej sytuacji, że oprócz tego języka, w którym mówi jest zna parę innych. No, bo to, z... lato? Nie, Guardiola. Ja <laughs> On, On polski zna słabo. Guardiola, do, guardiola, guardiola to, polski guardiola też słabo, polski słabo zna. Słaba, słabo, zna. słabo zna polski, ale dosyć dobrze zna hiszpański, nie najgorzej kataloński, dosyć dobrze włoski. Ja dzisiaj miałem, powiem mam duży dysonans poznawczy, jak włączyłem stację Eurosportu, oglądałem mecz Agnieszki Radwańskiej, który zresztą wygrała. I to I, dosyć zdecydowanie Tak, wygrała. a potem, potem była w studiu Eurosportu nawet, jakaś pani z nią rozmawiała, z tym, że oczywiście w studiu Eurosportu Agnieszka Radwańska mówiła po angielsku, Mhm. a jakiś pan ją tłumaczył na polski. To wyglądało, ta, ta, ta to ta dosyć, w pierwszej chwili jak przełączyłem, to nie bardzo wiedziałem, co się dzieje. No ja ostatnio widziałem też wywiad z Tomaszem Golobem po angielsku. Nie wiedzieć czemu właśnie do, da, dali go w telewizji polskiej bez tłumaczenia. No bo skoro mówi Golob, to znaczy, że wszyscy rozumieją. No, tak? ta. <śmiech> <śmiech> no to... Też lepiej, żeby mówił po polsku. Jak będziesz czasami. będzie mówił po śląsku, to wszyscy będą boki zrywać. No. Tak. Nie, nie, będziesz to co jakoś ładnie po polsku. Znaczy on on, on mówi, że się... rozumie, ale generalnie... Smolarek też zaczynał od tego, że w ogóle się nie odzywał. No tak, a teraz no. mówi całkiem, całkiem. No. No, tak. I mówi, że tak, teraz, tak, teraz jestem w Kawale. Jestem szczęśliwy, że jestem w Kawale. <laughs> znaczy, teraz, teraz już nie. nie. Teraz jest w Polonii. Teraz jest, Polonia. Szczęśliwy, Polonia, że jest szczęśliwy, że jest w jest w Polonii. Nie, nie, to tak, nie, to nie ma się to naśmiewać. No tak wiadomo, że ludzie, mieszkali no, za granicą, człowiek, to... Człowiek wyjechał z Polski, jak miał 5 lat, więc trudno, żeby, żeby wiesz, żeby no, mówił tak jak my, na przykład, pięknie. Nie ja wiem takiego kolega, który wyjechał tuż przed pierwszą klasą szkoły podstawowej do Austrii, wrócił po 5 latach, tam chodził do szkoły. Myślałem, ja tuż bierze... przed pierwszą wojną światową. I miał takie małe, to, to. finezyjnie przecięte wąsiki. Tuż nad jedynkami. I, I jak poszedł do, do polskiej szkoły... Do Polska jak, szkoła. Tak, do, do Polska szkoła poszedł. Polińsze szkole tak. I, i miał świetnie napisany język polski. Jenesyk. No, to, no ja, zna, ja znam takich, co dwa miesiące byli w Anglii, wrócili już po polsku takim, sz, no. szła, szła, bo im szło. A ostatnio widziałem świetny program na temat, y, a tam afera wy, wybuchła w Niemczech na temat y, książki jakiegoś polityka, który mówił, że grozi y, im zalanie i największe niebezpieczeństwo ze, względu, y, ze strony emigrantów muzułmańskich. I tam było potem wymienione badania i którzy emigranci no, najszybciej, nie, nie, nie, nie, najszybciej, najszybciej się asymilują. No. Polscy. Nasi. Tak, no, ja mówię, bo to, bo to już są, wiesz, po dwóch miesiącach są bardziej niemieccy od Niemców. No, niektórzy nasi politycy nawet wie, wie, znają gest, w którym się zamawia pięć piw. Nie, nie, to no, wtedy pokazywał jak wysoko skacze jego pies. Słuchajcie, wydaje mi się, że... Masz coś jeszcze na karteczku? Właśnie. Sprawdź. Swoją... Nie, już nie mam. Zacząłem ja... zastanawiać, tylko, bo jak wychodziłem tutaj na podcast, to druga radwańska. Grała i wygrywała, jak wychodziła. Wygrywała w Czakwetadze, dokładnie. Tak, a to już, jest, to już jest coś, bo Czakwetadze ale to nie jest przypadkowa ten Nie, z... skończyło, więc właściwie nie wiem, po co o tym mówię. No, ale wygrywała, no to już. No, no... więc, jak już jesteś przy głosie, jak to się mówi to na powiem, łamach? Tak podcastu, to ja już się, to powiedziałeś. Ja się wprawdzie nie znam, ale tym chętnie się wypowiem. No, ale ja, ja, ja to chciałem... mógłbyś z głowy, czyli z niczego powiedzieć jakiś żart. No, ja chciałem wcześniej z kibiców w Realu Madryt pocieszyć, że to nie będzie zawsze tak, że będą remisować na majorce z drużyną, która stoi na krawędzi bankructwa i właśnie została wyrzucona z europejskich pucharów. I Czuję w tym jakiś że... lekki sarkazm. Tak. Nie, nie, to na pewno się kiedyś odbiją. Za trzy lata na przykład. Nie, no, za trzy lata nie, ale myślę, że w przyszłym sezonie już tam na mojej podstawie. Ja myślę, że jeszcze, że jeszcze w tym, w tym sezonie da, da popalić. Kto? Real. Komu? Czym? <śmiech> Widziałeś, <śmiech> jak grał Kedira? Gdzie? Nie? Komu? Czym? Gdzie? <śmiech> nie, no nie, nie. No Kedira taki jakiś ogon zagrał. Zdajmy, no, że Kedira tam jest największy. Tak, tak, no ale je, dzisiaj odszedł Rafael van der do Tottenhamu. Po tym, jak pozbyli się Gutiego, który miał jakieś pojęcie o rozgrywaniu w odróżnieniu od wszystkich pozostałych. To tam mamy odmienne zdania. No nie, no Gut, Gutiego bronią po prostu ilości asyst jakie miał. Van der Fart, co by o nim nie mówić, to też jest zawodnik, który potrafił zagrać prostopadłą piłkę albo wziąć zrobić kółeczko w jedną, w drugą stronę, coś zmienić tempo gry, czy cokolwiek. Nie wiem, no, czy tak świetnie na tych treningach wygląda Pedro Leon na wszystkich czterech, na których był Mourinho, czy, czy, czy Granero jest takim doskonałym rozgrywającym, znaczy no, może, może Kedira z Ozilem tak się będą świetnie rozumieli w środku, nie mam pojęcia, ale tymczasem ta mama Diarra jeszcze został, ale on po prostu odmówił znalezienia sobie nowego klubu, czyli pewnie zabiorą mu numer i będzie siedział na ławce i brał pieniądze. Tak to będzie wyglądało. Znaczy nie, no tak oczywiście sobie żartuję z tego Realu, bo on oczywiście będzie wygrywał mecze i to pewnie nie jeden w sezonie. Tylko, że no rzeczywiście czasu na to, żeby cuda... Ale zęby mnie bolały. Im bardziej mnie zęby bolały, tym bardziej się uśmiechałem. No, po takim spektakularnym... To sukcesie. się nazywa obiektywne dziennikarstwo sportowe. Nie, nie, to nie ma co być obiektywne. Nie, nie, nie, obiektywnie obejrzałem mecz, żeby wiedzieć, o czym będę mówił potem. Obiektywnie obejrzałem, obejrzałem mecz, tak, żeby później po meczu być w pełni subiektywnym. I o to chodzi w subiektywnym podcaście sportowym. Coś w tym jest. Tak jest. Chyba no. możemy się kończyć. O matko, A, to nam <śmiech> <już> się kończy. <śmiech> <śmiech> Właśnie, ja już, ja już tacy, się kończę, bo, już sypiam. <śmiech> bo, bo, bo, no, bo Cristiano Ronaldo się urwał na trzy tygodnie, nie zagra w dwóch następnych meczach ligowych. A propos kontuzji tych, co powiedziałem. A że Ronaldo, gruby, brazylijski, wrócił do grania. Ba gruby. Na bałałajce chyba. Nie, nie. chudu no normalnie. Nie gruby, zagran, no, no. gola strzeli. No. Znaczy on tamte gole to i tak strzela, bo wiesz, no, jeżeli Romario w wieku 41 lat mógł być królem strzelców tam w tej dziwnej lidze. Ale Romario nigdy nie był taki gruby jak Ronaldo. No nie, bo jeszcze jak był taki mały i gruby, to już w ogóle by można było go toczyć po burawie. Chyba jako piłka mógł bardziej występować czysto Ale mógłby być bardzo szybki na śliskim murawie. No dobrze, to co? Na dobrze zmoczonej. Ja z... O, właśnie, a propos zmoczenia. Na przykład ostatnio, jak byliśmy w Ja z... chyba z... nie chcę tego... Nie. Żeby... Pożekaj, pożekaj, pożekaj, pożekaj. To nie ten podcast. ale nie subiektywny podcast medyczny. Urologiczny. Tylko opowiem, co wysikałem. Nie, no chodzi mi o to, zastanawiałem się, na czym polega fenomen, że w Szczecinie, ostatnio, jak byliśmy na reprezentacji, zraszana tuż przed meczem była tylko jedna połówka murawy. Na której, to może tylko tam na mieli... której, Na którą zresztą w pierwszej połowie atakowali Kamerunowie. No, przepraszam, może... Kameruni. Może taki był scenariusz. <śmiech> może im chcieli ułatwić rozegranie piłki dla no, ma... na naszej połowie, żeby im szybciej chodziła. A może na przykład mają za mało urządzeń i. W ciągu dnia zraszali jedną połówkę, a później już no, drugą. no bo no. A Na przykład to u mnie panowie z bez bramy, oni, oni osuszają połówki. Ale I równomiernie. I rano zraszają jedną, po, po, potem zaraz drugą, i, drugą i, potem kolejną. A potem a tak. zraszają bramę. Właśnie, no, to jest najgorsze. Później zraszają, mnie też ostatnio nie, zaczęli oni... zraszać bramę. <laughs> ale żadne, Żadni Kamerunczycy nie przyjeżdżają do ciebie. Nie, no właśnie, chociaż może dopiero planowana jest wizyta. Tak, planowana. No, na przygotowanie. Na, na, na, na, na tę okoliczność. Tak. Zraszają Są ci, Prowadzone tak. przygotowania tak. Szeroko zakrojoną nie skalę. To, nie powiedzieliście na moje nurtujące pytanie. Nie wiem, bo ja wiem na przykład, że jak działają zraszacze na Camp nou, to wszyscy już wiedzą. o Tam działają po meczu. Tam się zrasza zawodników drużyny przeciwnej, łącznie z trenerem. No, by, by były też przypadki, pamiętam, jakieś mecze, chyba by były eliminacje jakiejś mistrzostwa Europy albo świata. Że w czasie meczu się, się, się tak, włączyły. Włączy. Tak. Generalnie był też taki wypadek... W w roku 2003, w czasie Granderby, kiedy to postanowili z kolei na Santiago Bernabeu bardzo utrudnić rozegranie piłki Barcelonie i tak zrosili boisko, że piłka w kałużach stawała, mimo tego, że był upał. <golwiek> <golwiek> I generalnie nie było żadnych opadów atmosferycznych, a lali tą wodę po to, że Barcelona musiała grać, grać więcej górą. Do niczego to nie doprowadziło rozsądnego, że Tam się skończył remisem chyba. E, no może ale, to było No, może, ja, może, no, <golwiek> <golwiek> no ale... No ale bywa i tak, że, że wykorzystuje się te zraszacze w zupełnie innym celu niż, niż powinny. Niż, niż do osuszania połowy. <gry> Dobrze, słuchajcie, wydaje mi się, jednak, że, to jest tak. Tak, że to jest koniec tego podcastu. Najwyższy czas. Tak, A następny będzie dopiero po powrocie z Australii. Aż tak daleko? No tak, tak to prawda. No tak. No gdzie jest wszystko na odwrót. Tak. Szczególnie, że Australia jest w Krakowie. Krakowie tak, w najbliższym czasie. Tam to jest zupełnie I wtedy już nie będzie tam izby wytrzeźwień, tylko będą izby upojeń. <grystanie> Ja nie chcę, że tak powiem ch nie chcę <śmiewanie> ciągnąć tematu. tego tematu. W związku z tym wydaje mi się, że powinniśmy się pożegnać. Z Czyli z dopiero po meczu z Australią. Dobrze. Nie no tak, będzie żadnych meczów drużyn klubowych w międzyczasie. Ale więc... może w ramach reanimacji naszego y, ko, y, konta, czy tam jak to się nie nazywa na Facebooku, profilu, tak? Tak, tak to się fachowo nazywa, może wrzucimy jakieś wrzuty z. No jakieś, wróty, to jest tak, tak. z jakiegoś, z jakiegoś treningu, zawiesinki z zawodników australijskich. <gry> no i na mamy przykład. jeszcze niewrzucony jeden, jeden trening. Mamy niewrzucony drużyny kameruńskiej. Bardzo, mm, tak, bardzo też. Gdzie, gdzie grają w berka chłopcy. Tak Oprócz śpiewania, jeszcze w berkach berka <grym>. na rozgrzewce to mamy też ciekawie nagrane. A mamy to, to, może to dodamy. lepiej zarejestrowane, ponieważ w HD wodórznie. I mamy też Samuela Etu. E tu to ja re, to ja tak w HD. nawet Co czasami dało, trafiałeś własnie. mu w głowę redaktor, redaktor, redaktor ma gdzieś bardzo to no nie, dzielnie, nie, ale... nie mam tatywu w ręce niestety ale tak... czułem już w trakcie kręcenia Kadrowa ale... że za dużo trawy, za mało głowy ale nogi są ale widać, ważne u zawodnika. ale widać, że to eto trochę mnie ręce drżą. z wrażenia I zimna też trochę no, bo zimna to potworzy, zobaczysz teraz <laughs> zobaczysz w Łodzi jak będzie ciepło Ta. na meczu, na meczu fucho, z Ukrainą no. weź kalosz i pelerynkę I włóż kapelusz, tak. Dobrze w takim razie żegnają się z drogimi słuchaczami do, do, do, do za dwa tygodnie, tak? Po, po, po, po powrocie z Australią. Dokładnie. Po, do, do, no nie, nie za nie dwa, nie, za dwa no tygodnie, za tydzień. Za, tydzień. No za półtora za tydzień. powiedzmy. No. No dobrze, no. Znaczy zależy, kiedy wrzucisz jeszcze ten odcinek. No. No. Może być różnie. No, A, ale na przykład. Ten, to za tydzień. Można, <grym> Do jutra drodzy słuchacze. <grym> można, można się mówić przy czwartek. Dobrze, ale to już poza anteną. A nie, nie można się umówić przy czwartek. Oj tam, oj tam. Ja jeszcze będę w sanatorium, to może w sobotę. Dobrze, pod, tam. pod Klepsydrą. <grym> <grym> żegnają się. Weź sobie sklepy cynamonowe ze sobą. <grym> no redaktorzy, no, to się te redaktorzy się żegnają. cztery redaktorzy. Tak, i butelka, I butelka wróciła. A to z Portos Aramis. I pies butelka. Tak, tak. W i pies butelka. I, pies butelka, która wróciła. I, I, I, i pies sztuka. Pies. I, no. I pies I pies. To jest. najbardziej nieskładne I Starej I jest. I pies, <laughs> I <psalmi apokalipsy> jest. <laughs> I jest. I jest. I jest. I